Masz opóźnienia, bo u mnie jest 7 sekund już. To ja jeszcze nie widzę. A, czekaj, jest, nagrywa rozmowę. <grywa> <Mój> <grywa> rozmówca nagrywa rozmowę, zatem jestem. To Witam. ładne. To, to tak, ładne. To wiesz, nie patrzyłem się w, w, w to czerwone okienko, co trzeba, a tu tych czerwonych okienek jest dużo i one wszystkie mrugają. W różnych kształtach tak szybko się dzieje na świecie. Witam, antywirus po tej stronie... 15 lutego 2022 roku sprawy ruszyły z kopyta. Tak jak te wszystkie czerwone okienka, które mi tutaj wyskakują. Więc oczywiście po drugiej stronie gospodarz, czyli Zezowa Tyzoro. No, dużo się dzieje. Przypomnę, że ostatnią audycję mieliśmy taką delikatną i lajtową i to też nie bez przyczyny, ponieważ to był ostatni moment żeby sobie tak y, akademicko pożartować. Teraz żarty się skończyły. No i jesteśmy w galopie. Czasopismo, które wnikliwie studiuje od soboty, y, po prostu gotuje się i wszystko tam y, kipi ze względu na bogate treści. Zresztą, jak widać, y, ta y, wojenna panika ogarnęła prawie wszystkich y, albo organizatorów, albo prowodyrów albo publikę, która nie jest zorientowana co do tych tutaj y, przedstawień, które się rozgrywają. Zawsze ty śledzisz to od dłuższej y, chwili, żeby nie powiedzieć od paru parunastu miesięcy, także y, te twoje przewidywania się powolutku sprawdzają. No ja jestem coraz słabszy umysłowo, powiem ci, że trudno tego garnąć dogłębnie, bo dezinformacja jest bardzo skuteczna, ale no jeszcze zachowuję jaką taką trzeźwość rozeznania, żeby nie dać się ogłupić totalnie. Przynajmniej staram się, jak potrafię. Więc na razie jeszcze zachowuję kontakt z tą realną rzeczywistością, ale jak wejdziemy do metaversu, no to podejrzewam, że wtedy każdy będzie miał osobisty uniwers, z własnym oglądem to z osobistym, niepowtarzalnym, tego, co się dzieje, no i wtedy znikną wszystkie problemy, bo, bo się zamcisz w swojej klatce, dostaniesz gogle na oczy i, i będziesz szczęśliwy. A jeszcze ja to, jedni będą mieli rzeczywistość programowaną, a inni być może dostąpią odrobiny prawdy ale i tak jak Szwab mówi jak to się wszystko zakończy te, te męki to nic nie będziesz miał tylko te gogle na oczach ale to, to też nie będzie twoje bo to wszystko w leasingu tak? ale będziesz szczęśliwy będziesz szczęśliwy to tak jak w tym kabarecie jak te, o, w pracach budowlanych te, nie wiem to się nazywało kabaret młodych tych E, e, moralnego niepokoju, tam będzie pan zadowolony! Be, będzie pan zadowolony! To bardzo to super numer jest. Polecam dla koneserów rozrywki. To jest nie, niepowtarzalny kabaret. Ten odcinek właśnie z budowaniem <gabaret> zbudowaniem <Ale> domu. <gabaret> ale kontakty z budowańcami jak zwykle mają bardzo oczyszczające wpływy, ponieważ Przede wszystkim język jest bardzo zwierzły, ponadto od razu wiadomo, czy ta robota idzie, czy nie idzie, I ile będzie kosztowało, tego akurat nie wiadomo, bo to kosztuje zawsze trzy razy więcej niż pierwotna deklaracja. No ale proszę pana, przecież teraz ceny się tak szybko zmieniają, że my nawet nie zdążymy zrobić rysu. A w ogóle bierze pan, czy nie? Tak, bierze pan czy nie, bo brygada już jest umówiona w drugim trzecim miejscu. <laughs> Także... oni są już ubrani i oni już tam robią. Także <laughs> wie pan, pan, albo się decydujesz, bo jak nie, to my już teraz schodzimy z placu budowy. Tak, A wracając do, do, do meritum naszego, w związku z tym, że tu rzeczywiście przez te ostatnie trzy dni bardzo wiele się dzieje we wszystkich stronach świata. Ja bym się cofnął do 4 lutego, czyli to był już czas po naszej poprzedniej audycji i przytoczył wypowiedź ministra spraw zagranicznych Jaira Lapida. To jest osoba nieprzypadkowa, dlatego że Zgodnie z umową koalicyjną ma przeobiecane stanowisko premiera, bo to stanowisko jest rotacyjne dla dwóch osób przeznaczony. Bennett jest aktualnie, natomiast Lapid za kilka czy kilkanaście miesięcy obejmie to stanowisko. Widać też podział pewnych sposobów podejścia do polityki, bo inaczej zupełnie funkcjonuje Bennett, inaczej Lapid. I co ten nasz pan Lapid powiedział? Mianowicie, że Izrael nie, wy, nie wierzy, że wkrótce dojdzie do gwałtownego konfliktu między Ukrainą a Rosją. A to przypominam 4 lutego, zanim jeszcze cokolwiek w tym temacie rozgorzało w, w takim zakresie. Nie sądzę, aby wojna światowa miała się tam rozpocząć. Cytuj. No, Uspokajał generalnie tutaj swoich ziomków, ale też na szerszym forum gasił te wszystkie pożary o bliskich konsultacjach w Moskwie, bo oni są dogadani bardzo chyba blisko z Putinem na temat tych zabaw zarówno na bliskim, jak i całkiem bliskim wschodzie. I jakaś tam symbioza między nimi została ustalona. Lapidarne jaja sobie robi czasami takie y, wielokierunkowe minister spraw zagranicznych z Izraela, y, bo y, no, ma poczucie humoru generalnie człowiek. Tru... Ale jest widać, że szelma z niego, bo naprawdę nie ma tru... takich tru... złych sformułowań które są w stanie no, wybić argumenty wielu, wielu stronom i co więcej wprowadzić ich w duże zakłopotanie, że rozmówcy nie wiedzą o co chodzi i o no czym jest. oni właściwie mówią. Jak jest, to wszystko jest dogadane. Jest swana bestia i mruga okiem tu chytrze. Mruga no. do Blinkena, bo jeszcze ja od razu <laughs> do tego się doczepię. Mianowicie w tym samym czasie, to mniej więcej w odstępie dwóch dni Blinken zadzwonił do Lapida a żeby go prosić o przekazanie taki, taki mały message dla Putina, że potrzebna jest deeskalacja Ukrainy, bo to tak naprawdę to jest wszystko ok możemy się tutaj na forum publicznym tam nawalać natomiast spokój musi być, inne się rozgrywają interesy No i tu chyba dosyć rozstrzygającym takim sygnałem jest dzisiejsza wiadomość. Oprócz tego, że Sowieci swoje tanki odprowadzili z granicy, nie wszystkie, ale pokazali z tego film, że zjeżdżają po ćwiczeniach do kosza i nastąpił oddech ulgi na całym świecie, to oprócz tego druga wiadomość pochodzi z Jerozolimy, że Żelazna mycka no, nie będzie instalowana w Kijowie. Bo tak, to technologia. na ten temat dzisiaj. Technologia jest zbyt zaawansowana, żeby to, no, jest, ją bisurmanom tam instalować, prawda? Ze wszystkimi tajemnicami technologicznymi. No. to już wcześniej postanowiono między innymi chyba około miesiąca temu była bardzo, bardzo istotna wizyta w Moskwie różnym takim drobiazgom poświęcona i tam były omawiane również sprawy technologiczne czyli uzbrojenia z jednej strony jakiego rodzaju uzbrojenie Rosjanie będą w ramach pomocy przekazywać tak zwanemu reżimowi w Syrii, no bo Rosjanie mają tam swoje aktywa dosyć poważne, dwie duże bazy wojskowe, które muszą chronić, no i w związku z tym tam pewien sprzęt jest poinstalowany, no i Rosjanie wykonują pewne usługi, na przykład ochronę tam powietrzną i tak dalej, ale w ramach tej osłony tej te, te przestrzeni powietrznej nie zauważają notorycznie przylatujących izraelskich myśliwców. No i tam doszło niedawno, kilka tygodni temu, do takiego incydentu, który był ir mocno irytujący dla Rosjan. No bo się okazało, że oni mimo tego, że, że niby te przestrzeń nadzorują, to wyglądało na to, że przeoczyli pewną misję troszeczkę bardziej unowocześnionych tych myśliwców amerykańskich F-35 po zmianach technicznych przeprowadzonych w izraelskich siłach zbrojnych. Bo oni ten sprzęt amerykański troszeczkę tam przekonstruowują, unowocześniają na swoją modłę. No i e, specjaliści sobie łamią głowę jak to było, czy to była ustawka, czy istotnie na tych radarach rosyjskich tych samolotów nie było widać, bo oni ewidentnie obrona przeciwlotnicza nie zareagowała. Czyli, czyli nie miała ich na tych, na tych radarach, by były po prostu faktycznie niewidzialne, do tej pory wszyscy byli przekonani, że mimo to, że no, że niby tam są te, te nowe myśliwce są niewidoczne i tak dalej, ale Rosy tam przy tej swojej technice to ich troszeczkę tam rozpoznają i są w stanie ich, ich wyłapać. No. no, jest pytanie, czy tak jest w istocie, nie? Poza tym, że istnieje cicha umowa, że Rosjanie przepuszczają te... te... Ale, ale żądają tak, rozpiski lotów, żeby nie rozpiski. było tam żadnych... A tym razem... Tym razem, właśnie z tego powodu, że chyba to było przygotowanie do konkretnych rozmów, takich szczerych w Moskwie. Izraelczycy po prostu nie poinformowali Rosjan o tym, że to zrobią. To zrobili, Rosjanie się wkupili, bo stwierdzili po, że tak powiem, po bombardowanych celach, że, no, którymi się na notabene sami Izraelczycy pochwalili. Więc nie było wątpliwości, kto przeleciał i dokąd i w jakim celu. No, że no, jest tam, tam jeszcze były tam uszkodzenia w ich własnym sprzęcie, nie? Tam były jakieś tam obrażenia, coś tam wybuchło i tak dalej. I Rosjanie tym mocno byli poirytowani. I to dotarło od razu do sztabu generalnego i była na ten temat na pewno szczera rozmowa. I Putin się troszeczkę z, z tego, co w, z ich tam meldunków z msz wynikało, trochę się zdenerwował. No i w związku z tym chyba rozmowa była dosyć taka soczysta, nie? Ale wątpliwości zostały rozwiane, bo po tych rozmowach komunikaty były raczej takie mocno stonowane. Więc wynika z tego, że chyba to było takie sprowokowane celowo po to, żeby Rosjan postawić pod ścianą. Że słuchajcie, nie jesteście aż tak mocni, jak Wam się wydaje. A przynajmniej nie wszędzie tam, gdzie się Wam wydaje, bo możemy Wam zrobić kuku i będzie wtedy nieładnie. No. Zapewne wszystkie strony mają różne niespodzianki, jak to zwykle w technice wojskowej jest i należy się spodziewać, że gdyby sprawy wymknęły się spod kontroli, no to wszyscy je po prostu wyciągną z szafy i zaczną używać. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te baterie z cyklu Żelazna-Amycka, to dzisiejszy meldunek w Timesie E, użył słów, że Izrael wstrzymał próbę Stanów Zjednoczonych przeniesienia kilku baterii systemu obrony żelaznej kopuły na Ukrainę, obawiając się, że, z, że zaszkodzi to jego stosunkom z Rosją. Czyli, że to nie bezpośrednio hmm, z Izraela te y, rakiety miały iść, ten system obronny, lecz y, ten z, z, z pozostający w dyspozycji Stanów Zjednoczonych, który miał być rozmieszczony na Ukrainie. Dlatego widać, że tutaj te, te bronie są w różnych, że tak powiem, ośrodkach posiadane, ale ta relacja jednak wpływu Izraela na to, czy to zostanie udostępnione, czy nie jest dosyć silna. No tak, tym bardziej trzeba zważyć, że oni mają tutaj atut kapitałowy, bo są poważnym udziałowcem, producenta tego sprzętu, przecież nie przypadkowo I laboratoria zresztą tam do badania tego i poligony i tak dalej znajdują się u nich. Nie wiem czy wszystkie, ale jakieś tam są. Centrum rozwojowe firmy to produkujące się mieści właśnie w Izraelu. Więc podobnie jak jedno z poważnych laboratoriów Intela, więc yy, plan Talpiota jest realizowany. Yy, I to z wielką konsekwencją, co Netanyahu przecież powtarzał jako jeden z tych yy, podstawowych jego punktów do chwały, no, że on był tym, który tak naprawdę... Yy, ten bezprecedensowy awans technologiczny Izraela umożliwił. I chyba miał w tym, poza tym, że on generalnie był skłonny do megalomanii, to trzeba mu przyznać, to chyba w tym niewiele przesadził. Istotnie Netanyahu tu bardzo mocne zasługi położył w ten, ten polityczny kierunek z wielkim nakładem i wysiłkiem kontynuowany, doprowadzający do, do tego, że dzisiaj Izrael ma no, no, w niektórych dziedzinach ogromną przewagę, a na pewno jest w ścisłej czołówce tam, gdzie się chce znaleźć. Między innymi w tym wywiadzie elektronicznym, prawda? gdzie za parę milionów można kupić sobie narzędzia do inwigilacji wszystkich obywateli. A propos ostatniej, <śmiech> ostatniego skandalu, który wybuchł na przykład w Polsce wokół Giertycha, ale przecież nie tylko, bo wokół Macrona, yy, byłej kanclerz Merkel i tak dalej, podobnie. Ale to przecież nie jest jedyne narzędzie, jedyna firma, yy, która takimi rzeczami się zajmuje. <śmiech> Było głośno, jakieś pół roku temu było poważne włamanie w firmie, która obsługiwała duże podmioty gospodarcze. Chodzi o wyspecjalizowane oprogramowanie dużych baz danych biznesowych. No i potem na końcu się okazało, że Microsoft pokazał te informacje ewidentnie wskazujące na to, że te, to włamanie, na którym obciążono od razu z bomby oczywiście ruskich hakerów, przez CH pisanych, żeby było śmieszniej, to, to Microsoft po kilku tygodniach ujawnił tam informację, że no... To wygląda ewidentnie na to, że ktoś tutaj z wewnątrz to zrobił ten sabotaż i to bardzo mocno zaawansowane, jakby tam jeszcze głębiej pogrzebać. No się okazuje, że jedna z tych, z tych firm kooperujących, które to tworzyły, no ma swój oddział gdzie? No. <ścoughs> po sąsiedzku z tą firmą Pegasus, tak? No tak. tak. Także, no bo mieszczą się w, tym, w tych samych koszarach, Tak to ma bodajże z kryptonim 6100, tak? czy jakoś tak. To Ja około... akurat nie wiem, natomiast wszystkie oddziały istotnych firm IT są w Izraelu i tam jest istotna część ich działalności. Także wszystko jakby w rodzinie zostaje. Prawda? No i zgadnij na czym polega ta logika. No tak, tak, tak. tak jest. Także no cóż. Teraz te atuty na pewno są rozgrywane i Rosjanie z całą pewnością nie traktują swoich ziomków rosyjskojęzycznych, których kilka milionów tam zaimplementowali. Pogardliwie, przeciwnie, czasami ze sporym lękiem tam z nimi rozmawiają, no bo mówią wprawdzie po rosyjsku, ale nie zawsze mają spójne interesy. Także... Kwestia tych interesów właśnie jest dosyć też intrygująca, bo Izrael jest w dosyć ciekawej pozycji względem zarówno Ukrainy jak i Rosji, ponieważ bardzo duża diaspora w obu państwach się znajduje. Tak na przykład na Ukrainie, o ile obywateli izraelskich jest między 10 a 15 tysięcy, o tyle obywateli, którzy spełniają kryteria izraelskiego obywatelstwa jest już 75 tysięcy. Także to jest potężna liczba. Ale czy ty mówisz tylko o tych obywatelach, których oni przewidują tak, tak, tak. do ewakuacji przy udziale, o czym Departament Stanu przecież jawnie powiedział, że nie będzie brał udziału w żadnych działaniach broń Boże zbrojnych, ale będzie asystował w repatriacji uchodźców. Między innymi do Polski. On tu będzie asystował i polski MSZ jak najbardziej jest tu przychylny i przygotował swoje plany, które to będą uzupełniały. Ale I... chodziło o to, że wiadomość z Tel Awiwu jest takiej treści, że oni mają plany ewakuacji przygotowane, tajne i tak dalej, szczegółowe, że tych 70 tysięcy ziomków mogą ewakuować z terenów wschodniej Ukrainy. Nie całej, zauważ, bo przecież nieprzypadkowo przeniesiono w dniach ostatnich, które Michalkiewicz nazywa dniami ostatecznymi, czasami ostatecznymi z, z personel ambasady amerykańskiej z Kijowa w Orynie do konsulatu w Lwowie, więc tu będzie chyba to centrum relokacji uchodźców. Tak, ale to jest więcej stron tego samego medalu, ponieważ dzisiaj z godziny 16 artykuł w Timesie Izraelskim mówi, że plany są również co do przeniesienia ambasady Izraelskiej z Kijowa również do Lwowa przecież do tego samego budynku, tego samego kompleksu, jakbyś jakby tak. być inaczej w warunkach kryzysu wojennego. Tak, więc tutaj rzeczywiście to się wszystko szybko dzieje. Dzisiaj po południu w ogóle były trzy artykuły w tym, w tym zakresie, także co prawda króciutkie, ale bardzo treściwe. O wycofaniu wojsk rosyjskich w pewnej części, o przeniesieniu ambasady z Kijowa do, do Lwowa o repatriacji, tam akurat nie powiedziano skąd dokąd tych obywateli o pochodzeniu izraelskim czy spełniających kryteria, jak to ujęto. Jest tego sporo, mianowicie jeszcze wszystkie firmy technologiczne, które się znajdują na Ukrainie, a okazuje się, że jest ich sporo, mają taką procedurę wojskowo-wojenną, że tereny niezagrożone, czyli lokacje, które są bezpieczne, przyjmują pracowników firm z lokacji zagrożonych. I to jest procedura stricte wojenna. Tak. Tak jest. No i to właśnie nie nastraja sobie to optymistycznie, bo napięcie trochę zleżało, ale to nie jest jeszcze koniec tej całej zabawy, bo do, koniec będzie dopiero wtedy, kiedy Nastąpi wiarygodne za, zamknięcie y, kwestii spornych. A kwestie sporne są dwie, y, y, y, przy których ustaleniu ostatecznym rozstrzygnięciu y, obstaje Putin i wygląda na to, że, y, że będzie nadal przy tym y, trwał. Mianowicie wykluczenie wejścia Ukrainy do NATO numer jeden i numer dwa legalizacja rozbioru wschodnich tych obwodów, czyli wersja minimalna, to jest Krym, Donieck i Ługańsk, które no już w bez... strony autonomizacji to zmierza, ale, my ale myślę, że to nie jest ostatnie słowo. Tak, ale to już jest początek ostatniego etapu legalizacyjnego, bo kiedy to zostanie w ten sposób oficjalny już uchwalone przez parlament moskiewski, to po rozdaniu większości mieszkańców tych terenów paszportów rosyjskich, Rosja po prostu nie będzie miała innego wyboru niż w przypadku jakichkolwiek działań zdecydowanych chcących tę autonomię ukrócić, no po prostu zarządzenie tam własnej kurateli w stanie wyższej konieczności stanu wyjątkowego, obrony przeważającego żywiołu rosyjskojęzycznego i ludności w większości posiadających obywatelstwo Federacji Rosyjskiej, no bo jak masz paszport, to jesteś obywatelem. I Rosja tutaj kopiuje doktrynę amerykańską, że niezależnie od tego, gdzie są nasi obywatele, to mamy obowiązek prawny i moralny czuwania nad ich bezpieczeństwem, życiem i zdrowiem. No i cóż, no to nie odkrywają nic nowego. Kopiują stare wzorce. Więc jeżeli 90% obywateli okręgu donieckiego ma paszporty rosyjskie, no to zgadnij, jaki będzie wynik takiego zmagania. Tak? Statystyczny. No tak, no. Ja już nie mówię tu o kwestiach moralnych, tam geopolitycznych, układach międzynarodowych i tak dalej, bo formalnie to taka deklaracja jednostronna nic nie znaczy, bo nie, nie obliguje nikogo w sensie prawa międzynarodowego do niczego, bo to jest jednostronna, pusta deklaracja jakiegoś tam państewka sąsiadującego, które twierdzi, że Uznaje autonomię jakiegoś zbuntowanego obszaru, tak? No ale jak się spojrzy na detale, no to w praktyce to troszeczkę inaczej wygląda, nie? No bo już przecież wiemy, że sojusznicy ukraińscy wyrazili to całkiem jasno z NATO, że nie będą ginęli za Kijów, ani tym bardziej za Donieck więc na czele z Bidenem, który to oświadczył, otwarcie, że nie przewiduje żadnych działań wojennych na Ukrainie. Bo po, po pierwsze nie byłby w stanie, a po drugie byśmy nie zdążyli. No. Rosjanie by wkroszyli, by pozamiatali w ciągu kilku dni, a my najpół, najszybciej za dwa tygodnie możemy się tam zjawić, tak? <grydy> Kiedy będzie już po zawodach. No więc no, to jest racjonalne podejście, ale takie dosyć trzeźwe. No bo Amerykanie za Ukrainę nie będą ginąć i podobnie zresztą nie będą ginąć sojusznicy europejscy, którzy się już dawno tam z tego wypisali dekretując działania stricte dyplomatyczne i tylko dyplomatyczne, na czele z Niemcami którzy otwarcie mówią, że w związku z tym, że to jest teren zagrożony działaniami wojennymi, to my nie jesteśmy w stanie nawet zgodnie z umowami zrodowymi, które żeśmy wcześniej podpisali nawet dostarczyć jakiegokolwiek uzbrojenia no bo te umowy, te traktaty, które żeśmy podpisali, pokojowe, zabraniają nam eksportu broni do obszarów zagrożonych bezpośrednim konfliktem wojennym. Tak? No nie możemy, no. Myśmy chcieli, ale nie możemy. No a tutaj w tym wszystkim też jawi się taka kiepska pozycja Polski, ponieważ z tej całej sytuacji może wyniknąć dla nas bardzo wiele dokuczliwych problemów, chociażby w postaci migracji. I tutaj widać działania naszych włodarzy, którzy właśnie w ostatnich kilkudziesięciu godzinach nagle próbują znaleźć lokum dla co najmniej miliona migrantów ukraińskich. No to nie wygląda kolorowo. No jest to realny plan i on być może jest, będzie realizowany to ma poważne szanse na realizację. Ja mam wrażenie, że niekoniecznie w tej wersji takiej wybuchowej z inwazji, tej w stylu Blitzkriegu, te wszystkie podręczniki wojskowości sprzed 80 lat, wiadomo, już są mocno przestarzałe. Aby osiągnąć swoje cele, Rosja wcale nie musiała niczego poważnego robić, poza zorganizowaniem dwóch wielkich, ambitnych ćwiczeń wojskowych, które właśnie kończą przy współudziale między Białorusi. I stało się oczywiste, że no w, w, w każdym scenariuszu, który będzie tutaj rozgrywany, Rosjanie biją nam wszystkie atuty w pierwszym ruchu i jeszcze nas przy okazji no, obrażają i, no i w, pokonują nas w takim stylu, powiedzmy sobie, dziadowskim, no, że no, upokarzają nas przy okazji, więc nie możemy na to zezwolić. Utrata Naś... wizerunkowa byłaby duża. Tak, i to myśmy to przestudiowali, zbadaliśmy różne wariantowe tam ćwiczenia wojenne, żeśmy to przetestowali i to widać, no nie, nie da się te, tego wygrać. No i wtedy te, te wtórne skutki takiego blamarzu byłyby o wiele bardziej dolegliwe, więc musimy tak ładnie propagandowo ustąpić pod naciskiem tego i owego, żeby to ładnie wyglądało. Zresztą tak między nami, mówiąc to wcześniej, już zostało przygotowane, uzgodnione, wynegocjowane latem tego roku, w czerwcu i w lipcu, jak to się będzie działo. I tyle, no bo na ten temat się negocjuje, no nie mamy do czynienia z durniami, tylko ludźmi, którzy są świadomi tego, czym dysponują I, e, no i rozmawiają, dopóki jest to racjonalne, bo po cholerę tracić ileś swoich własnych aktywów, ileś ludności, ileś zasobów materialnych, kiedy można to załatwić elegancko, bez wystrzelenia jednego tak naprawdę pocisku, tylko zrobić duży teatr, duży cyrk, wielkie ćwiczenia wojskowe, które na tak notabene nam się przydadzą, w sensie Rosjan, y do koordynacji różnych tych teatrów tam i poszczególnych zarządów. To bardzo jest cenne dla dowództw różnych rodzajów sił zbrojnych, bo ta koordynacja zazwyczaj zawodzi w warunkach wojny, bo tam są nowe technologie, tam różne tam te trudności komunikacyjne i sabotaż i tak dalej. Więc dobrze jest zawczasu sobie to poćwiczyć, ale jak to poćwiczyć bez wzbudzania podejrzliwości? No to teraz się nadarzyła okazja, no to Putin zorganizował. To nie był podstawowy, myślę, powód tych wielkich ćwiczeń, ale Przerzucił kilkadziesiąt grube, grube tysięcy żołnierzy plus cały sprzęt. To jest z, taka bajka o czołgu, który jeździł koleją. Tak, ale, ale zobacz jaka to była potężna operacja logistyczna. Jak daleko te czołgi jechały. Rosja nie robiła takich operacji nawet w czasie II wojny światowej w tym w takim rozmiarze i takiego rozmachu nie robiła takiej operacji logistycznej. Nawet pod Stalingradem, bo tam po prostu te środki były dostarczane mniejszymi strumieniami, nie w takim skoncentrowanym harmonogramie w, te, w terminie dwóch tygodni, gdzie wszystko przerzucono i tam nawiązano zupełnie nowe tam te centra dowodzenia i tak dalej. to po prostu te ćwiczenia były no, bardzo e, pouczające. I to nie tylko dla samych Rosjan, ale zwłaszcza dla Amerykanów i ich wywiadu, e, żeby się dowiedzieć się, jak dobrze jest zorganizowana obecnie Armia Federacji Rosyjskiej, jak dalece jest skłonna i ma możliwości współpracy z innymi ośrodkami. Być może na przykład po przeprowadzeniu serii ćwiczeń w ostatnich kilku latach z Chińczykami na takich niewielkich tam zabawach, nie? Lokalnych tam, ale na terytoriach kilku tysięcy kilometrów tam w Azji, tak? Były takie wcześniej robione z Chińczykami. No i okazuje się, że mieli wspólne tamte, na tych poligonach wspólne sztaby dowodzenia i tak dalej. To było interoperacyjne i tak, no wiadomo. To w... no, no, czyli, że nie mają z, z Chińczykami jeszcze podpisanego żadnego dużego traktatu e, przymierza wojskowego, ale w każdej chwili jakby była taka potrzeba, to przecież mogą współpracować na tych konkretnych teatrach wojny na przykład na Dalekim Wschodzie w pobliżu Wysp Kurylskich, załóżmy, które ostatnio stały się głośne, tak? Ale można zaryzykować stwierdzenie, że to był największy przerzut yy, wojsk lądowych po II wojnie światowej. No zgadza się i to w warunkach pokoju. Czyli wykonano ogromne ćwiczenia logistyczne, wojenne, gry wojenne o dużym zakresie, które same w sobie są bardzo pożyteczne, w sensie ćwiczenia własnych sił obronnych, tak? Ale chodzi tutaj o skalę. Przećwiczono pewne warianty, nazwałbym to euroazjatyckich działań wojennych w skali kontynentalnej. Nie regionu, nie teatru tak zwanego, jak to tam wojskowi nazywają, tylko po prostu całej Azji. Bo przerzucono aż po Władywostoku tutaj na, na, na granicę z Białorusią. No to jest przez cały kontynent. I to ciekawie też wygląda wobec tego nowego sojuszu rosyjsko-chińskiego, który ma wiele płaszczyzn, nie tylko gospodarcze, ale także i wojskowe ta koordynacja wydaje się już dosyć opanowana. No i mam wrażenie, że oni są dogadani. Oczywiście w polityce nie ma czegoś takiego, jak żelazny pakt, albo tam gwarancje stuprocentowe. Nie ma takiego pojęcia, to się może w każdej chwili zmienić, ale że sygnały, które wskazują na mocne zbliżenie, to kontynentalnych interesów Rosji i Chin, no to wiele nam tutaj mówi, no w szczególności w kontekście tego, z punktu widzenia Pekinu, regionalnego kryzysu gdzieś tam na obrzeżu Unii Europejskiej, bo oni tak na to patrzą, ale warto zwrócić uwagę, że Chińczycy pryncypialnie z okazji tej swojej olimpiady na dzień dobry powitali uroczyści na czerwonym dywanie Putina, podpisali kontrakty na dostawy gazu, nowe, wcześniej nieznane projekty no i wydali wspólne oświadczenie na temat sytuacji geopolityki światowej w szczególności w kontekście Ukrainy i mówili tam jednym głosem to, je, to jest potężny sygnał dyplomatyczny, no bo to powtórzyli też w ONZ cie a obydwa państwa dysponują przecież głosem weta w Radzie Bezpieczeństwa, więc... Więc może Rosję dałoby się jeszcze jakoś zignorować, prawda? Jako takie, no jak to mówił to jeden z tych największych polityków, że to takie, to takie, to jest taka jedna wielka stacja benzynowa, tak? z rakietami atomowymi. Ale to, to się okazuje, że nie do końca tak jest w praktyce, bo tam duża stacja benzynowa na Zadopiu, z rakietami atomowymi jednak się z Chińczykami układa, a Chińczyków już nie da się wsadzić do szafy, no bo są największą gospodarką przemysłową świata. Ale zwróć, zwróć uwagę, że, że jeszcze rok temu nie było to oczywiste, bo to teraz w ostatnich tygodniach wiemy już na pewno, kto z kim będzie grał, ale rok temu nie było wiadomo, po której stronie stanie Rosja i ta gra o przychylność Rosji była wtedy bardzo widoczna. Nie tak jak mm -hmm. teraz. Teraz to już y, karty są właściwie rozdane. Zgadza się. Putin bardzo d, d, d, z, z wielkim znawstwem i powiedziałbym cynizmem i też z takim bukolicznym poczuciem humoru, <grych> tak powiem, otwierał zaloty, to znaczy termin do zalotników, że proszę się zgłaszać tutaj, proponujemy to i tamto, możemy rozmawiać. No i, i były takie różne sądy, prawda, otwarcia wielokierunkowe i były też e, testowane takie próby zmiękczenia jego, jego duszy. To mamy wspólne projekty w Europie tutaj i tak dalej. No i to tym papierkiem lakmusowym był Nord Stream 2, który trzeba przypomnieć do samego końca stanowił taką przynętę i no uda się, no budujcie, budujcie, no, mamy sankcje, ale budujcie, może się dogadamy. No i Putin to skończył, no i się okazało, że wszystkie papiery są, ale tego ostatniego glejtu z niemieckiego urzędu nadzoru technicznego nie ma. No i, i to, to było złośliwie zrobione w tym terminie takim, tak powiem kilku miesięcy kilkunastu miesięcy, bo strategicznie to wiadomo, że to będzie wykorzystywane w przyszłości to nie mam żadnej wątpliwości, że jest to zbudowane z pełną świadomością ryzyka jako opcja przyszłościowa bo kiedy ropa będzie po 150 dolarów za baryłkę w warunkach recesji światowej albo jakiegoś dużego konfliktu wojennego no to wtedy będzie stan wyższej konieczności i to się po prostu odblokuje. Tym bardziej, że niebawem będzie szansa, ażeby dostarczać gaz i ropę do Chin, więc de facto zbyt będzie gwarantowany i to w hurtowych ilościach. I jest, rozgrywka jest tak elegancka, że aż trudno to przeoczyć. Putin dzisiaj zarabia doskonale. A może inaczej, dobrze zarabia dzięki sztucznie wygenerowanej hossie na, przedwcześnie, jakby wbrew kalendarzowi zjawisk cyklicznych, no bo w końcu surowce, tak jak wszystkie inne rzeczy w ekonomii poruszają się w cyklach. Ten cykl hossy na surowcach został przyspieszony właśnie przez te działania polityczne. I ta chodza już teraz się nie da zatrzymać. Ona się będzie teraz dalej nakręcała. W związku z Covidem, z, z inflacją, z tymi wtórnymi efektami, które teraz się piętrzą. Więc Putin gra na pewniaka. Tak naprawdę to on ma, jak to mówi jego ambasador w Sztokholmie, przepraszam za określenie, ale to jest cytat dosłowny, mamy w dupie wasze sankcje. No bo i tak nie dopowiedział tego, ale to z tego wynika. Że i tak jesteście na nas skazani, bo sobie bez nas nie poradzi się w terminie najbliższych kilku, kilkunastu lat. Więc nasze sankcje nas walą totalnie, bo to jest śmiech na sali. Im więcej nałożycie sankcji, tym więcej będziemy zarabiali. To jest faktem. Już teraz. Unia może powiedzieć w tym momencie że zrobię Putinowi na złość i odmrożę sobie uszy. Tak, ale to i tak będzie więcej kosztowało, więc on patrzy na to przychylnie mówi, odmrażajcie sobie ile w wlezie, bo, bo ja wtedy będę więcej inkasował. Już dobrze zarabia, ale opcja pod tytułem Stream 2 jest bardzo dobrym posunięciem, bo jak się zrobi źle, to będzie zarabiał dwa albo trzy razy tyle. No to w, w czym problem? Z jego punktu widzenia w ogóle nie ma problemu. Trochę teatru tam z tymi czołgami zrobić duże ćwiczenia i napędzić stracha, to tylko te procesy przyspieszy. Tak, ostatnio też była taka rozgrywka dyplomatyczna, że ktoś mu tam zarzucił, że on jeździ czołgiem po własnym podwórku. No to pytał, dlaczego mam nie jeździć czołgiem po własnym podwórku, kiedy to podwórko jest moje? To właśnie. W jakim, w jakim temacie mnie zaczepiacie, skoro ja ćwiczę doskonale jazdę bezpieczną po własnym podwórku? Wy ćwiczycie u siebie, ja ćwiczę u siebie. No, natomiast y, też się y, y, y, w timesie izraelskim przewinął taki tekścik maluteńki, że Rosja nie wyklucza, bo to na etapie tej eskalacji, nie wyklucza umieszczenia y, swoich technik wojskowych y, na Kubie i w Wenezueli. Że na razie nie wyklucza takiej ewentualności. Jak pamiętasz, kryzys kubański prawdopodobnie nie, ale to warto sobie odświeżyć. To jest dokładna kalka, jeżeli chodzi o nastrój tamtych czasów pamiętnego. Yy, wtedy w, w, w, wszedł zupełnie jakby jako spoiler Kennedy, bo to inaczej było zaplanowane. On ten plan przewrócił tej eskalacji. I chyba to był jeden z powodów, dla którego trzeba go było usunąć, że psuje dobrze przygotowane plany. Te, te rakiety atomowe na Kubie no, były doskonałym, takim przemawiającym do wyobraźni masowej i tych planistów i wszystkich tych finansistów od zbrojeń, prowokacją, która po prostu ich zmuszała do działania, bo tego nie dawało się schować. To było realne zagrożenie, wiarygodne. Takie bliskie sercu, że no te rakiety jak odpalą, to już po nas. No i... Kennedy to wszystko przewrócił, bo dogadał się z Rosjanami i to wszystko zostało rozbrojone, to całe zagrożenie, ale plan był trochę inny, bo ta, ta konfrontacja, i eskalacja miała jeszcze kolejny etap, nie prowadzący jeszcze do wojny atomowej, ale wiarygodnie tą wojnę atomową grożący i tam chodziło o tam kolejne zbrojenia i tak dalej. I ten plan się nie rozsypał. Wtedy, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Ten scenariusz może zagrać ponownie w innych warunkach historii, w innym miejscu na planecie i Rosjanie bardzo ładnie ten sam scenariusz teraz odświeżyli i mówią, no słuchajcie, jak chcecie tutaj instalować systemy antyrakietowe na Ukrainie, no to my właściwie już nie musimy dodawać, że jesteśmy dogadani z reżimami kubańskim i wenezuelskim, prawda? No przecież mamy tam liczne kontakty gospodarcze, różne tam interesy, prowadzimy wspólne, także nie będzie to dla nas wielkim problemem. Z miłą chęcią się tam zainstalujemy pod Waszą południową granicą, a wtedy poczujecie się zupełnie inaczej. Tak, ale jak zapewne zauważyłeś, nie było w oficjalnych mediach śladu tego doniesienia, to tylko w takich bardziej zaangażowanych, typu właśnie prasa izraelska, która jest doskonale poinformowana w tego typu rozgrywkach. Ale ja jestem pewien, że to na zasadach oczywistości już było omówione w detalach w czerwcu i w lipcu. Wśród doradców, ja nie mówię, że Biden osobiście o tym rozmawiał z Putinem w, nad Jeziorem Genewskim, bo to chyba jest no, no, zbyt, duża wiara pokładana w jego intelekt, ale jego doradcy jak najbardziej w tym brali udział, między innymi y, można by o to spytać, o te szczegóły obecnego ambasadora Stanów Zjednoczonych y, w, w, w Warszawie, pana Brzezińskiego, syna znanego... Zbiga Brzezińskiego, który wie wszystko mi, prawie na ten temat, ale wątpię, aby nam udzielił wyczerpującej odpowiedzi Ech, z powodów tajemnicy dyplomatycznej, naturalnie. Ale no, te plany jego tatuś od z, z zarania, że tak powiem, pamięci naszej kreślił różne wariantowe rozgrywki z blokiem e, Sowietów. I, no i okazuje się, że Brzeziński był jednym z tych architektów całej, bardzo blisko, bardzo blisko tego centrum całej tak zwanej transformacji. On tu wielokrotnie przylatywał do Warszawy w, w, w tych gorących momentach, kiedy były problemy na przykład z Jałzelskim, coś tam, jakieś techniczne, detale finansowo-wojskowe, to właśnie w tych, te sprawy ustalał, tutaj łagodził i... E, rozdysponowywał między konkretnych ludzi Zbigniew Brzeziński. Czyli mam wrażenie, że jego syn teraz urzędujący w Warszawie no to jest signum belli, bardzo mocny taki wykrzyknik. I z całą pewnością Rosjanie doskonale rozumieją. Zresztą oni tam piszą u siebie całkiem otwarcie, nie uszczędząc mu epitetu bo brzezińska rodzina jest od, od zawsze jakby mocno antyrosyjska i Rosjanie reagują na jego nazwisko taką wysypką na, na twarzy i, i pianą na ustach, więc <grym>, no, sądząc po tych przesłankach można powiedzieć te, te, te wspomnienia z Kuby i Brzezińskiego, który w, w młodym pokoleniu tutaj przybywa do Warszawy, że konfrontacja na naszym lokalnym podwórku jest nie, dalsza konfrontacja nieunikniona, ale nie będzie to konfrontacja w stylu trzeciej wojny światowej, tylko no, że dotknie nas jakaś kolejna, że tak powiem, fala, właśnie emigracji, jakieś nowe obciążenia z tym związane, z jakimiś reparacjami być może i tak dalej. Coś tu będzie. Coś tu jest zaplanowane. No. Ta rekonfiguracja Ukrainy z, po, z punktu widzenia historycznego, gdzie Polska przez kilka stuleci była kulturowo i politycznie dominującą siłą na tak zwanych Kresach Wschodnich, gdzie przecież Rzeczpospolita się cofnęła na zachód o kilkaset kilometrów, przypomnijmy, we efekcie II wojny światowej i tych umów jałtańskich i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o tych historycznych śladach etnicznych, no to ponad połowa Białorusi i, i dwie trzecie Ukrainy, no to jest nadal w kręgu promieniowania kultury polskiej. Historycznie rzecz biorąc. Więc no, te ślady historyczne można by odświeżyć i myślę, że ci, te, ci planiści to biorą pod uwagę. No, skoro Ukrainę trzeba jakoś z Putinem, że tak powiem, rozszarpać tak, i ją poukładać na nowo, no to Polska będzie tutaj tym naturalnym wykonawcą i. i, i, i z przymierzeńcem w tym zbożnym dziele, no bo wiadomo, jak jest katastrofa humanitarna, to trzeba pomóc, prawda? To tak zostanie opakowane. Więc mnie wcale nie dziwi, że te plany wojewodowie w poszczególnych regionach robią z naciskiem na prawobrzeżną Wisłę, czyli w Lubartowi, na Podlasiu. <słuch> Prawda? No, to już jesteśmy przygotowani, bo ta, ta fala uchodźców, migrantów, która tutaj przez um, te zapory, zasieki e, przenikała z Białorusi, e, chyba w pewnym sensie była takim przygotowaniem do ćwiczeń e, właśnie repatriacyjnych, migracyjnych. no Zabięcia zawsze... placówek. Lepiej być przygotowanym, tu chodzi o te, o te działania Straży Granicznej, Policji, tam Wojska tak, i tak dalej, tak, tak. Że, że przygotowujemy te lokalne, bo do tej pory Polska była jednorodna w sensie etnicznym, tu nawet na tych kresach y, y, y, około burzańskich, no, tam ludzie mówią z innym akcentem, ale jeżeli chodzi o identyfikację narodowościową, to przeważający ponad 90% to jest y, żywioł polski, y, etniczny, mówiący po polsku tam wyjątkowo jakieś tam małe enklawy Ukraińców y, kultywujące swą tradycję i tych Tatarów Krymskich tam, to, to są właściwie takie no y, nieznaczące y, wysepki. Kanseny, prawie że. Ale no to pielęgnujemy to, bo to jest wiadomo. To jest kultura ludowa i to trzeba zgodnie z normami europejskimi. To jest fajne, prawda? Ale w tej małej skali nie stanowi żadnego zagrożenia. Ale teraz, kiedy taki plan jest na horyzoncie z tymi... Z liczną diasporą, że tak powiem, w miarę jednorodną etnicznie, która jest obcym żywiołem i ona tu w dużej mierze, w dużej liczbie prawdopodobnie przybędzie, no to coś trzeba zrobić, tak? Że przygotować... No wygląda wprost złowrogo, bo y, tworzenie państwa dwunarodowego y, no źle się mi troszkę kojarzy, szczególnie z, y, z pamięcią tego, co się na Kresach Wschodnich działo w 1943 roku. Tak, ale zauważ, że... Z punktu widzenia tego całego cyrku z Łukaszenką to właściwie bardzo dobrze się stało, że te ćwiczenia zostały wykonane, bo pod pozorem tych, tego biegania po łąkach i lasach, tak, broń Boże bez, bez użycia broni palnej, tak, tylko wszystko się odbywa, że tak powiem, po sportowemu, że ich ganiamy, jak ich nie dogonimy, to uciekają i są nieuchwytni, że te ćwiczenia, poza tymi właśnie bukolicznymi zabawami na łąkach i w lasach Podlasia, to służyły czemuś w praktyce. No i właśnie chodziło o współpracę tych różnych służb, które były do tego niegotowe i powstały specjalne jednostki, tam wydziały w policji właśnie te to, i w straży granicznej i w wojsku, wymieniające się informacjami koordynujące działania i tak dalej, że to jest Infiltracja obcego elementu społecznego, etnicznego i duża ilość cudzoziemców obcych na naszym terenie być może będzie stanowiła poważne zagrożenie w przyszłości. Musimy się na to przygotować i ja z punktu widzenia tych zabaw, właśnie ganiania zwanych nielegalnych migrantów widzę tutaj pewną nić taką logiczną, nikt się do tego nie przyzna, że błaszcza kto zaplanował, prawda, I no i, i, i, i brał w tym udział logiczny, bo przez tego się nie da powiedzieć otwarcie. Ale no przypuszczam, że tak właśnie się stało i dobrze, że tak się wydarzyło, no bo państwo polskie nie do końca jest w stu procentach z tektury. Problemem jest tutaj skrajnie przeciwny stosunek państwa ukraińskiego do prawa do posiadania broni. Bo to, co się aktualnie tam dzieje, to jest masowe uzbrojenie ludności. No właśnie, no i to jest taki to ten... To gruby problem jest. No i co na ten temat mówi pan minister Błaszczak i tutaj ci wszyscy oficjele w Warszawie? Nie mówią nic, no bo zachowają strategię tak zwanej ryby. Wiadomo, tak, że ryba nie bierze, ryba nie bierze, ale to też nie jest pewne. Ja się spodziewam mimo wszystko z tego jakiegoś kłopotu, szczególnie w naszych prowincjach wschodnich, ponieważ za takim towarzystwem to zwykle różne grupy przestępcze migrują, widząc okazję do różnych rodzajów biznesu mniej lub bardziej nielegalnego. No a jak to zwykle bywa, to takie, takie grupy są po pierwsze hermetyczne, a po drugie no niezbyt sympatycznie nastawione do ludności miejscowej. No, wiesz, to jest tak, że jak przychodzą trudne czasy, to trzeba pomyśleć, jakie były inne alternatywy. tak? Mausera trzeba wykopać z, z z obory, czy ze stodoły. No ale... Wiesz, Na Podlasie to bywało. Ceną, ceną za teoretyczny względny spokój, że nie będzie, nie będzie dużych rakiet, tak? No to będzie no, coś innego, prawda? Zamiar dużego jest... gnoju będzie mały gnoj. Tak, on się będzie rozchodził przez ileś tam lat no i trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić. Wiesz, kwestia Ukrainy... I... Ciśnie od ilu, od siedmiu, ośmiu lat? No już od dłuższego czasu rzeczywiście to rozwila ona... się. Migracja zarobkowa na początek, ale to nie jest wszystko, bo były incydenty takie, one już parę lat temu były na temat e, szmuglowania części różnych technik wojskowych, broni, nawet szybkoszczelnych i automatycznych w różnych transportach rozdzielnych ale które były łączone w jednych lokalizacjach to ucichło na jakiś czas natomiast mam wrażenie że gdyby cokolwiek się zaczęło dziać no to jednak wróci temat nie da się zostawić na dłuższy czas historycznie rozgrzebanej niezałatwionej Ukrainy ona musi zostać rozstrzygnięta a Putin te działania przyspieszył i wymusza teraz już bardzo uporczywie przed dużą rozgrywką światową. Musi się ustalić, jak to będzie tu w Europie, środkowo-wschodniej, bo to jest newralgiczna moja granica i to nieważne, co będzie z Tajwanem i tak dalej, jaki będzie ten nowy porządek świata. Do tego momentu ja muszę mieć tę sprawę pozamiataną i zrobię wszystko, żeby tego dopilnować. No. no bo jest kwestia jeszcze, żeby zdążyć tak z jego punktu widzenia z, z postawieniem nowej struktury administracyjnej. To trwa kilka miesięcy, także wydaje się, że to już jest późno w stosunku do układów na świecie. Jest późno, ja nie jestem w, w, przecież zwolennikiem specjalnego awansu Putina i tak dalej, tylko mówię, jak patrzę na jego ambicje jego działania. No ewidentnie Tutaj ta konsekwencja i wręcz żelazna konsekwencja w tym działaniu i z momentami zacietrzewienie, że to jest tutaj dyskusji na ten temat podstawowych interesów nie ma, bo one są na twardo zaspawane w naszej strategii. Tak? Rosjanie to ewidentnie piszą już od kilkunastu lat. Że tutaj ten te nacisk ze strony Zachodu i NATO w ich kierunku jest po prostu nie daje się dłużej tolerować i musimy to jakoś rozstrzygnąć. No i tyle. No. On, on, on to robi w oparciu o wielowiekową historię, także nie jest to wynalazek jakiś tutaj y, y, ostatnich lat. To jest stara sprawa bardzo. Ale to słowo, że to jest już późno, mówię w tym znaczeniu, że to poniekąd yy, przyspiesza te procesy i sugeruje nam, że sprawy w pewnym momencie ruszą z kopyta. To nie będzie teraz, to nie będzie jutro, jak mówi wywiad amerykański, ale to wszystko wiadomo pod publikę się odbywa. Ale w pewnym momencie, kiedy się zaczną ruchawki na świecie, to te sprawy... W sposób gwałtowny będą domykane. Tak, tak. No z, ze względu na ochronę własnych interesów. No przecież to nie stanowi wielkiej tajemnicy, że w, wschodnia część Ukrainy jest bardzo bliska e, e, przemysłowo, handlowo, etnicznie e, centrum Rosji. Więc no, wystarczy spojrzeć na mapę. Więc no, ja się nie dziwię, że Putin wykonuje takie ruchy i to one są w złowieszcze w tym znaczeniu dla nas, że po prostu widać przyspieszający bieg historii, bo komuś się bardzo spieszy. I... Tak. Te działania przyspieszają, generalnie w całym tym Teatrzyku Światowym działania przyspieszają, są coraz bardziej frenetyczne, gorączkowe, są takie często nie, nieprzewidywalne prawda i takie no, zagadkowe, ale że energia temu towarzysząca jest, no, jest niespotykana, bo wiedzieliśmy, że ten rok przyspieszy, ale że tak bardzo aż do poziomu groteski, no to żeśmy nie przypuszczali, bo ja przynajmniej byłem cały czas ostrożnym optymistą, że ludzie nie mogą aż tak powariować, no ale się okazuje, że jak będzie trzeba, to mogą i, i oszaleć, prawda, no i grać różne cuda, udając, że czarne jest białe i czerwone jest zielone, a w ogóle to jest na odwrót i ten, no Taka jest... ja Właśnie proponowałem taki tytuł tego, yy, tego odcinka, komu pęknie sprężyna. Bo no tak, nie wiadomo właśnie, to nie, ja, ja nie, nie byłbym w stanie obstawiać dzisiaj. Kto jest bardziej nakręcony, Azja, Bliski Wschód czy Europa? A ekonomia, polityka czy ideologia? Czyli który plan jest silniejszy, rekonstrukcja czy destrukcja? E, niby wszystko zapowiedziane, ale niespodzianek nie brakuje, czyli... Jak, jak długo wytrzyma system, zanim padnie? Bo tu mamy kilka tematów rozgrywających się wielopoziomowo, jednocześnie. I może część tej prognozy, co się stanie z Ukrainą, jest ukryte w wywiadzie, jaki z Lapidem, czyli z Ministrem Spraw Zagranicznych Izraela, przeprowadził Dawid Horowicz, czyli szef Timesa izraelskiego, w sobotę czyli funkielnówka, sprawa. To był bardzo długi wywiad i zawierał bardzo wiele ciekawych treści. I tak przez analogię właśnie pan Lapid sobie wspominał wypowiedź jego ojca, który był szefem Instytutu Jadwaszem i w swoim ostatnim przemówieniu mieścił takie pytanie. Czy wiesz, co zrobi świat, jeśli Izrael zostanie zniszczony? wyślą miły list i być może wygłoszą ładne przemówienie w ONZ. To jest jego wypowiedź, którą syn, jako minister teraz spraw zagranicznych, wziął sobie do serca i podkreślił w tym wywiadzie, że jego ojciec miał rację, czyli widzi konkretne zagrożenia polityczne, które dotyczą właściwie każdego pojedynczego państwa. Kiedy się wydaje, że świat coś ma zamiast zrobić, by chronić suwerenne państwo, to, to nie należy w to wierzyć. To tylko, kiedy patrzy na Ukrainę, bo to omawiane są sprawy właśnie z Ukrainy, twierdzi, że nie chciałby być na ich miejscu i deklaruje, że Izrael właśnie nie będzie w pozycji Ukrainy, jaka teraz jest, co oznacza w domyśle, że ta pozycja jest kiepska i wiadomo, że integralność y, Ukrainy no, jest pod wielkim znakiem zapytania, żeby nie powiedzieć, że już przesądzona, że nie zostanie w tym kształcie, który aktualnie obserwujemy. Y, y, podkreśla dalej, że mm, dobrze, że Izrael posiada swoje siły obronne, oczywiście IDF, dlatego że będzie się bronił sam i na pewno nie, pomimo tutaj dużej sympatii ze strony Stanów Zjednoczonych, rolą Sił Zbrojnych Izraela jest podjąć osobistą, że tak powiem, odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju. Co zresztą Amerykanie podkreślili, że oni specjalnie się tym nie interesują. W dalszej części wywiadu uchyla jeszcze rąbka tajemnicy, która nie była przedtem tak sprecyzowana jaka jest postawa Stanów Zjednoczonych między Ukrainą, Rosją, Chinami i Izraelem. Mianowicie, to daje z taką pewną, widać, nutą goryczy, że Stany Zjednoczone interesują się tylko o tyle Ukrainą, o ile jest w drodze do Chin. Natomiast kwestie Izraela, Iranu, to są dla nich rzeczy drugo- i trzeciorzędne, Natomiast pierwszorzędne są Chiny, a drugorzędne jest ochrona klimatu, co też widać w tym wszystkim. Jest to taka szydera może. Natomiast jak to minister spraw zagranicznych jeszcze takiego państwa doskonale zdaje sobie sprawę z prawdziwych relacji politycznych, jakie się dzieją między mocarstwami, że nie ma tam żadnej litości i żadnej sympatii. Są wyłącznie... Interesy I to yy, bardzo dokładnie ważone. No tak i to nie jest przecież wynalazek dzisiejszego dnia, tylko to wiadomo od czasów niepamiętnych, że tak to po prostu jest. I podniecanie się jakimiś deklaracjami jakichś fircyków <gryw> z tytułami ministerialnymi, no nie ma żadnego sensu, bo to są ludzie po prostu wynajęci na etacie, wykonujący jakieś obowiązki i to wszystko. A interesy ich zatrudniających ludzi, którzy nie zawsze są jawni, no są trochę bardziej trwałe, prawda? No. I tak chyba na to należy spojrzeć. My no nie mamy zbyt wielkiej istotnej pozycji w tej dużej rozgrywce między wschodem i zachodem i traktują nas instrumentalnie i to zarówno w tym kontekście Unii Europejskiej jak i w kontekście Paktu Atlantyckiego w szczególności Amerykanie nas tak traktują co nie jest niczym dziwnym bo dysproporcja potencjału po prostu na to wskazuje no, że jesteśmy klientem i jako państwo klienckie Jesteśmy traktowani, więc no, przecież bez dużych sprzeciwów ze strony czynników rządowych, kolejnych ekip, no bądźmy szczerzy. Więc kiedy to jest, nie ma żadnych sprzeciwów i nie ma innej mody i możliwości, no to jesteśmy wykorzystywani na maksa ile się da. No i to właśnie jest taki efekt. Zobaczymy, co z tego wyniknie, a ja nie jestem aż z wielkim pesymistą, że Putin tam zniszczy pół Ukrainy i tak dalej. Przecież mhm. on też nie chcę nie tego celowo zniszczyć, chcę mieć po prostu bufor bezpieczeństwa i przede wszystkim nie mieć obcych rakiet pod płotem. Tak? Kiedy to sobie dopilnuje, no to reszta będzie należała do nas, będziemy musieli to jakoś zagospodarować, bo przecież oni się... Amerykanie jak to zostanie załatwione to po prostu się z, z, z odwrócą plecami i powiedzą przepraszamy, ale mamy wewnętrzne problemy tutaj ze podważaniem ważności wyborów. tam. Z posłuchiwaniem Trumpa i tak dalej, z możliwością wybuchu wojny domowej, tam z ogromną migracją wewnętrzną, bo wy mówicie tu, że milion, milion Ukraińców u Was pracujemy. W ostatnim roku żeśmy zaimportowali oficjalnie 2 miliony ponad, a, a nie oficjalnie kilka razy tyle nielegalnych imigrantów przez południową granicę, więc my mamy własne problemy, musimy się nimi zająć, już nie mówiąc już o Chińczykach, prawda? No jako problemie głównym, tak. Jeszcze wracając do tematu y, Ukrainy, bo to y, tym razem wydaje mi się, że posiadamy y, tak dużą porcję szczegółowych informacji, y, że możemy sobie naszkicować ten scenariusz. Otóż y, Lapid w tym artykule podkreśla, w tym wywiadzie y, podkreśla, że istnieje powrót do koncepcji y, y, wojny jako sposobu na załatwianie spraw, ale temat ukraińsko-rosyjski uznaje jako kryzys graniczny zaledwie. Także to ja bym tutaj widział głębszy sens tego sformułowania. Czymś innym jest, którędy ta granica będzie docelowo przebiegać, ale tak czy inaczej jest to tylko kryzys graniczny. To samo pojawiło się w tym tygodniu w amerykańskim Departamencie Stanu. Mianowicie takie, taka narracja, że sprawa Ukrainy to tak naprawdę jest problem europejski. Wewnątrz europejski, który nie powinien angażować Amerykanów i Sojuszu Natowskiego jako wewnętrzny wrzut na tyłku Europy, to niech sobie Europejczycy sami to załatwiają. Ta sama narracja z Izraela, synchronicznie ukazująca się z południa, mówi, no, że to jest problem graniczny między jednymi ruskimi i drugimi ruskimi. Nie wiadomo, którzy są, którzy, bo mówią właściwie tym samym językiem, prawda? Ale czy no, czymś tam się różnią tak między sobą i nie potrafią się dogadać, ale wiadomo, Słowianie zawsze tak byli niesubordynowani, więc niech się kotłują między sobą, my w to nie wchodzimy. To jest problem graniczny między jedną grupą brudasów, a drugą grupą, prawda? No, mówiąc wprost, bo dyplomatycznie, no to tak jak powiedziałeś. Natomiast mówiąc językiem ulicy, no to przecież wiadomo, że goje między sobą zawsze się prali, tak? A Słowianie to już od, od zawsze. No, to wystarczy ich trochę nakręcić, jednych i drugich by się lali między sobą, a my ich tutaj korzystnie, że tak powiem, Rozdzielimy, tak? Ale przecież A my im jest... pożyczymy na to pieniądze. Ale przecież nie za darmo, tak? Na, wszystko na procent. No i to się na tym polega cały... To rosnący nieustannie zgodnie, zgodnie z szalejącą inflacją, bo jeżeli tam dobija w Stanach do 9% według coraz większej ilości analityków, no to co tu jest u nas w nieoficjalnym zakresie? No i lapidarny jaj zrobił lapidarne jaja i, i, i krótko swoim sardonicznym humorem powiedział p, p, prawdę z głębi serca, oczywiście bardzo dyplomatycznym językiem to trzeba sobie rozkodować, no, że jak się zrobi gorąco, to my w tym pomożemy, czyli pożyczymy Wam na rosnący procent, a Wy będziecie to spłacali, no i wszystko i będziecie szczęśliwi. A czyli jak to było z tym, tym docipie na budowie, będzie Pan zadowolony! <grywanie> czyli hasło jest ponadczasowe i ponadgraniczne. Funkcjonuje w różnych dziedzinach. Ale jakby nie było, cała ta gra z Ukrainą to jest zwyczajne odwracanie uwagi od zupełnie innych problemów, które cichutko toczą się właśnie na Bliskim Wschodzie, pomimo rozmów w Wiedniu, które rzekomo przebiegają dobrze, natomiast ocena tego jest różna, bo Iran twierdzi, że jest super, fajnie i wszystko do przodu, że są jakieś tam małe nieporozumienia czy, czy różnice w stanowiskach, o tyle Amerykanie dosyć się już zaczynają niecierpliwić i mówią, że jest jeszcze tylko parę tygodni, żeby to domknąć. Bo w przeciwnym razie umowa straci sens ze względu na zgromadzenie zarówno materiału rozszczepialnego, jak i y, możliwości jego y, przetransportowania do celu. No, Irańczycy są zadowoleni. Znowu jak w tym dowcipie. Na razie są zadowoleni, bo zdjęto z nich sankcje. Więc nie wszystkie, ale ta dużą część sankcji Amerykanie w geście dobrej woli, którego od wielu miesięcy Persowie się domagali, zdjęli te sankcje. No i poczucie ulgi i jednocześnie triumfu, zwycięstwa, że o, jednak szatan się ugiął. Tak. Niewierni się ugieli. No to jest sukces. No i jesteśmy na dobrej drodze, prawda? No bo zmierzamy do celu, skoro się niewierni ugieli, to znaczy, że no, to znaczy nas szanują i chyba zmierzamy do właściwego zakończenia, ale tu ja za mocno bym się akurat tym nie podniecał, bo jak sam mówisz, ten sygnał z drugiej strony jest tak jakby trochę ambiwalentny, jakby nie powiedzieć nawet odwrotny. No, że myśmy zdjęli te ograniczenia po tych kilku latach, a tu się okazuje, że no nadzieje były większe. No Nie jesteście w stanie tego spełnić, to w ogóle to nie ma sensu. A wirówki wirują. Ale to, to jest jeszcze nie koniec, bo przecież e, Lapid i ten Gans otwarcie mówią, że nawet jeżeli to zostanie podpisane, cokolwiek by to nie miało nie być, bo mamy takie tutaj... Wpokujące sygnały, że to jest możliwe, to my tym absolutnie jesteśmy związani, przecież tam nie siedzimy przy stole. Więc cokolwiek by tam Jankie się nie wynegocjowali, to nas to w niczym nie wiąże. Mało tego, mamy rozwiązane rączki i żeśmy już to dawno ustalili z naszym sojusznikiem w Waszyngtonie, że te rączki są istotnie wolne, czyli możemy zrobić wszystko. Tak, i tutaj od razu się wtrącę, bo jest o, o, do tego konkretny artykuł z konkretnej daty, z 7 lutego, czyli niedawno, to dokładnie ile, hmm, Sprzed tydzień. temu. Ja. Po, Dzień równiutki. Otóż... Weekend, gdzie się odbyły te rozmowy, to objawiono i powiem Ci, tak. że ja przeżyłem taki moment grozy, bo sobie myślę, kurde, to już jest naprawdę tak blisko, że tak powiem, wybuchu, bo oni już to ustalili, a teraz zreferuj co? Mianowicie, Bennett rozmawiał z Bidenem telefonicznie, który to prezydent y, Stanów Zjednoczonych złożył oświadczenie w tej sprawie, jak zapewnia Benet, że y, Izrael zachowuje absolutną swobodę działania. Bez względu na to, czy będzie umowa, czy też nie. I to praktycznie zamyka y, całą, y, tutaj całe stanowisko amerykańskie w tej sprawie, bo oni sobie tak będą gadać, gadu, gadu wypiją herbatkę i pójdą znowu na konsultacje, a yy, ustawione są stanowiska i kompetencje przede wszystkim yy, w tym, jakby nie było układzie bliskowschodnim, który decyduje o pewnych procesach globalnych, militarnych. Do tego dochodzi jeszcze yy, przyspieszenie działań przyjaznych, czyli tak naprawdę to ujawnianie, pewnych pokątnych koneksji i układów, które miały do tej pory charakter powiedzmy sobie poufny, na przykład z ostatniego tygodnia uroczyste podpisanie porozumień czy jakichś paktów pokojowo-gospodarczych z Bahrajnem, czyli te różne emiraty na Półwyspie no, arabskim. Grube artykuły były na ten temat. Ja nie wiedziałem, czemu się oni tak tym pasjonują, bo... Tam cała ta wizyta była zrelacjonowana, że to od dłuższego czasu premier Izraela był po raz pierwszy w Bahrajnie, że to jest element tych porozumień ab abrahamowych, tak? czyli na zasadzie pokój wszędzie, na Bliskim Wschodzie. Czyli budujemy blok antyirański. Oczywiście tam gospodarka i te wszystkie sprawy, jak zwykle przy takich rozmowach, różne kwiaty, dywany czerwone ale było to bardzo mocno podkreślone w związku z tym, że to widocznie jest jakiś istotny element oportunistyczny na Bliskim Wschodzie, ten Bahrain. No to jest pewien znak czasu, bo on nam przekonuje tych wszystkich opornych, bojących się na przykład dominacji Saudów, którymi Izraelczycy są dogadani, prawda? Albo Emiratów Arabskich, które są przecież w opozycji do, do Saudów w sensie gospodarczym, są ich rywalami i tak dalej, regionalnymi, ale też są dogadani z Izraelem. Więc ta luźna koalicja biznesowa wokół Tel Awiwu w świecie arabskim zatacza coraz szersze kręgi i okazuje się, że te państwa, nawet mniejsze, które czuły się do tej pory zagrożone w wysoce, no powiedziałbym, taką e, chuligajską momentami postawą, no chociażby w Jemenie, prawda, ta wojna i tak dalej ty, ty, ty, kontynuowana od wielu lat z, z, z, z, wobec przeraźliwych wręcz protestów, katastrofy humanitarnej z tych wszystkich organizacji obrony praw człowieka, no Saudowie te, te akcje prowadzą. No i to, to jest wojna... To nieustannie. Ta, ale to jest wojna absolutnie jakby no, nie mieszcząca się w naszych kategoriach cywilizacyjnych, no bo ona przypomina w, w wojnę Turcji z Hutu. To, to, jest to jest niekończące się pasmo zbrodni wojennych. Yy, I tutaj Amnesty International o tym ty, ty, bardzo głośno yy, melduje tam w ONZ i tam inne organizacje i tak dalej. To wszystko jakby gdzieś znika za yy, grubym. Yy, yy, yy, yy parawanem waty, która to wycisza no bo propaganda wiadomo że są inne ważne rzeczy, bo jest Ukraina i tu i Putin i tak dalej no. to tego nikt nie zauważa i to w świecie arabskim te, te walki cały czas trwają, tak? one tak nie wygasają nie, nie, nie, nie znikną i na, tak jakby są wyciszane relegowane gdzieś tam na dalekie peryferie a na głównym planie są te rozmowy y, pokojowe, gdzie no, ty, egzotyczne państwko w tym Morzu Arabskim, okazuje się, no, zawiera te przymierza, rozmowy biznesowe y, z tym światem, tak jakby już y, na ostatnim etapie rozprawy są szyitami z Iranu. No bo ta cała otoczka, która negocjuje, każdy ma inne interesy, bo Arabowie nigdy ze sobą się nie dogadywali, bo każdy, prawda wiadomo, ma własny klan i własną wizję. No to, to są sunnici, tak, wszystko. A ci szyici to wiadomo, że to są inni, to są bezbożnicy i tak dalej, są innowiercy. No i w dodatku jeszcze z nami nie robią interesów. No i no i sami rozumiecie, no to teraz już to, co prawda byśmy nie chcieli, bo Allah tak przecież nie, tego nie promował, no ale skoro do tego doszło, to no no to, to, to chyba dojdzie do takiej rozprawy, że duża część świata arabskiego stanie po stronie Izraela i to właśnie chyba o to chodzi, więc to mnie mocno niepokoi. Na pokoli... to wygląda, bo ten proces trwa już y, kilka miesięcy od zeszłego roku. Ja to y, kiedyś relacjonowałem detalicznie, teraz już y, się w to nie zagłębiam, bo to praktycznie już nieliczne kraje zostały y, nieprzyporządkowane, bo jest tam dużo drobniutkich krajów, ale te akurat nie mają większego znaczenia. Natomiast wszystkie duże kraje są już poprzeciągane na stronę izraelską. To mawiał kilka lat temu, długie, jakieś 5-7 lat temu, taki duchowny, z bodajże z Malezji, muzułmanin, taki nos, bardzo uznany badacz, to on jest w internecie. Imran Hossein się nazywa Dba całą serię tak, na kiedyś on był rzeczywiście y, aktywny bardzo tak on jest nadal aktywny i co, on napisał na ten temat kilka książek bo on się zajmuje y, tą islamską wersją czasów ostatecznych i co jest bardzo ciekawe on ten cały plan wiele lat temu jakby uzasadnił na gruncie y, Koranu jak to będzie wyglądało i tam tych pism jeszcze po, po proroku Mahomecie, różnych tam kleryków islamskich, którzy tym się zajmowali. I on taką doktrynę opracował swoją autorską i wynika z tego, że w tych czasach ostatecznych no, rozprawy z, <grym> między wschodem i zachodem dojdzie do wielkiej zdrady wewnątrz świata islamu i jego część sprzymierzy się z wielkim szatanem. To by się zgadzało w tym, w tym Ja Wiesz, ja nie jestem znawcą tej, tej kultury islamu i tutaj trudno mi się wypowiadać, ale patrząc na to tak z boku, nie? na to co do jakich on wniosków doszedł detalicznych, który tam gdzieś tam na pomocy na, na podstawie natchnionych pism koranicznych wiele lat temu opisał no to wnioskuję, że Hossein po prostu widział przyszłość, bo to się teraz realizuje. Ja nie wiem, na jakiej podstawie kto mu tam doradzał i to, jak on to, to, to bo on to logicznie wywodzi wszystko. Rozumiem, że na podstawie tych pis to nie jest objawienie, że mu się przyśniło tylko. On to po prostu uzasadnia jako ciąg pewnych zdarzeń filozoficzno- historyczno-gospodarczych. Tak i no i powiem Ci, że Zabawnie to nie wygląda, bo w tym świecie arabskim dojdzie do potężnych, wedle jego proroctw, opinii i przewidywań, dojdzie do potężnej rzezi. Będzie potężne zwarcie, ale ciekawe w końcu jedno z państw bloku muzułmańskiego zdradzi ten sojusz. Zachodu i przywróci yy, właściwą, właściwą postać Konstantynopola. No, pf, właściwo. no tak, można się domyślać, kto... Rozumiem. Tak. Ja tu typuję tego, co ma 50% inflację. No, ale to, on te procesy już zaczął, dlatego tę inflację ma. Yy, I to jest nie tylko walka ekonomiczna, ale także religijna. I, i także duchowa w pewnym wymiarze. No intryga jest zaiste mistyczna po prostu, bo, bo te wszystkie procesy zachodzą w, w bardzo intrygującej postaci. Jeżeli to się śledzi od dłuższego czasu, to to się składa w jedną logiczną całość i widać, że ta gra jest bardzo przemyślana i bardzo misterna. Ja cię, jeszcze, ja cię jeszcze zaskoczę, bo powszechna opinia obserwowanych faktów jest taka, że zarówno Erdoğan, jak i Putin to są tacy mieszkowie, to są bandyci pierwszej wody, zimnej krwi, mordercy i ce, ce, ce, czego czemu nie sposób zaprzeczyć, bo tak to widać po sposobie działania. To są wataszkowie prosto z, wyjęci z jakiejś mafii, tak? No, Putin z mafii KGB, prawda? Erdoan, taki, no, domorosły talent, tak, mieszkach tureckiego. Oni mają do tego predylekcję jako naród handlowy. No, <grym> nad Bosforem akurat, no, to wiadomo, że oni handlują ze wszystkimi od zawsze. Ale zaskoczyć się, bo powiem ci, że widać w ich działaniach, w ich koneksjach, oprócz tego wątku. Robienia biznesów wszystkich, na, wszystkich nieprawdopodobnych złoto, narkotyki, dziwki, przemyt materiałów radioaktywnych, cokolwiek byś nie wymyślił, to oni w tym maczają palce. To jest też znaczący rys mistyczny. Weź to poguć jakości i złóż to w całość. bo to W wczesności się... bym powiedział. Yy, z... Z wielu powodów, ponieważ te światy mają kolorystykę od białego przez wszystkie odcienie szarości po całkiem smolisto-czarny, więc to się wszystko zmieści. No, Ja tam nie jestem w stanie zajrzeć im pod dekiel, co tam mają. Ale sądzę, że z niektórych działań to Putin jest w miarę szczerym wyznawcą prawosławia. O ile wiesz, kagiebista może być szczerym chrześcijaninem. No to tak. tak jak wszyscy ci biskupi, czy. Tak, e, pułkownicy. W randze, e, pułkownika, no. tak. Po wrandze pułkownika. Dobrze. majora. No, dobrze. A ty Ci na, na wsiach to kapitana. Okej, okay, dobrze, to, to wiadomo. Ale podobny rys ma Erdogan, który opiera się w dużej mierze na kadrach religijnych to, to tego nie, nie promują, tak, bo mówią, że no to tacy szyici to tak, bo tam jest kasta właśnie tych duchownych irańskich, którzy rządzą światem i to wiadomo że to są sami duchowni ale u Erdołana jest podobnie, bo on ma państwo świeckie ale jest wyraźnie natomiast, ale z wyra... świeckie, ten... natomiast yy, poufnie wyznaniowe tak, to jest mocno wyznaniowe państwo i oni to egzekwują. To nie tylko na zasadzie tych koneksji yy, stricte politycznych, prawda, że wystarczy chwalić wodza i już być bezpieczny. To jeszcze oni muszą w to wierzyć, Rozumiesz, że Ta ostatnia czystka dała tego pokaźne dowody. Tak, że, że trzeba chodzić do, do meczetu tak jak u nas, do kościoła że do PiSu możesz należeć i nie ważyć, czy byłeś w PZP, że czy nie to jesteś czysty jak przyklękniesz przed kaczorem to jest to wiadomo, u nas nie? czyli to jest ewidentnie partia nominalnie, że tak powiem chrześcijańska, ale sekularyzowana Ordołana jest inaczej że trzeba wyznać wierność wodzowi ale trzeba też być wiernym nakazom islamu. Rozumiesz? Nie można obrażać islamu. No bo jak będziesz odstawał i to ktoś zauważ, to po prostu się wykopią stamtąd. I żeby tylko tyle. Więc no hmm, ciekawa sprawa, nie? Ja tu... To się zaczyna właśnie zbiegać. Wszystkie te, te, te wątki, które były jeszcze parę miesięcy temu chaotyczne, one nabierają teraz nowej logiki i nowej konsekwencji. Także to, co kiedyś uważałem za zbieraninę faktów nijak niepowiązanych, teraz moim zdaniem się układa w logiczną całość. Ja od razu zaznaczę, żeby nie było wątpliwości. Nie jestem specjalnym zwolennikiem i admiratorem chrześcijaństwa wschodniego, w szczególności ortodoksji moskiewskiej, której jestem towarzysko historycznie rodzinie wrogiem w sposób obiektywny, czyli obrządku prawosławnego moskiewskiego organicznie nie znoszę. Ale Rozumiem, staram się zrozumieć. Podobnie jest ze sprawą islamu, który no, jest mi religią obcą, wrogą. No i cieszę się ze zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem, ale no, staram się zrozumieć, tak? Jak oni działają yy, i o co tu chodzi wśród bizurmanów? Co tu się dzieje? My się tutaj nie, właściwie, to trzeba podkreślić, nie, nie zagłębiamy w te kwestie religijne i jakieś tam mistyczne, bo to nie o to chodzi, to służy wyłącznie na szkicowaniu pewnego tła kulturowego, który jest istotnym elementem tych wszystkich społeczeństw i wspólnot, które posiadają taką czy inną władzę i wpływy w określonych częściach świata i które pewną właśnie mistyką i tradycją lokalną się posiłkują w celu uzasadnienia swoich działań jakby nie było politycznych, gospodarczych i także ambicji imperialnych. No, ta, ta, to jest bardzo ciekawe, bo to imperium hazarskie, turańskie Erdoana ciągnie się aż w sensie językowym i religijnym, aż do, do środka Chin, czyli do społeczności Ujgurów, którzy przecież bardzo łatwo się porozumiewają z Turkami. Bo to jest lud turański. Stamtąd wyrosły z tego islamu pielgrzymującego po stepach. Więc e, mamy też e, poważny wektor e, w, e, walki wschód-zachód. Tutaj w pewnych istotnych miejscach występuje ostre spięcie Erdołana z Putinem, a w niektórych bardzo duże, silne zbieżności. I co, i znowu jesteśmy w biblijnych tekstach? Król Północy, Król Wschodu, Zachodu, Południa i tak dalej? No, ale Aha. zobaczcie to jest trwałe. Ten Król Północy, wiesz, do dzisiaj istnieje i ten z południa i ten, to, to jakoś setki, te tysiące te, lat. Te nasze skojarzenia, one nie są wymuszone. One są po prostu takie naturalne, bym powiedział, bo y, tego się nie układa, takiej rozmowy w sposób kalkulacyjny. Y, żaden z nas do końca nie wie, w którą stronę pójdzie, pójdzie dyskurs i y, jaki zakres dygresyjny się tutaj włączy. A tu widać, że ciągle się pewne sprawy jako istotne uwidaczniają no w sposób naturalny bo można je zagłuszać i można je pomijać można je przykrywać ale widzisz no to, prawda ma to do siebie że wiesz, sama wychodzi domaga się swojego prawa istnienia także jak się próbujesz dostrzec to będziesz widział no, bo tu nie ma innej możliwości no to a... chodzi, żeby mieć oczy do patrzenia i uszy do słuchania, a to są czasy ewidentnie na takie procesy albo odwrotnie jak powiedział <laughs> Ławrow, że po wizycie pani minister tras z Londynu że to były dyskusje niemego z Głuchym że wysłali praczkę na podróż dyplomatyczną <laughs> tak no ale widzisz, no takie czasy ciekawe. Można się... Ja jeszcze chciałem kilka zmieścić szczegółów tutaj z naszej ulubionej gazetki. Nawijaj, ja bo to jest... ważne rzeczy są. Bo to są ważne rzeczy. I powiem ci, że wszystkie praktycznie istotne sprawy rozgrywały się w ostatnich trzech dniach. Za wyjątkiem tego jednego, tej jednej wypowiedzi lapida z 4, czwartego 4 lutego. Ona była tak puszczona jak mgiełka, pyk i znikła pośród innych artykułów, natomiast od trzech dni ładują po prostu co chwilę jakieś nowe rzeczy. I co jest jeszcze istotne, po, ty, po tej wypowiedzi Bidena, że y, Izrael ma wolną rękę, wypowiedział się Doradca premiera Izraela do spraw bezpieczeństwa, Hulata, Eyal Hulata, że rok 22 będzie rokiem dużych zmian w kwestii irańskiego zagrożenia, dlatego że Izrael zintensyfikuje swoje działania, rozpoczynając długofalową kampanię mającą na celu osłabienie Iranu. I tutaj znowu zacytuję zdanie jedno naszym celem jest nękanie ich w domu, aby byli zajęci sobą poprzez szereg działań ekonomicznych, gospodarczych, dyplomatycznych, celowanych zabójstw, jawnych oraz tajnych działań w rzeczywistości i w cyberprzestrzeni. Tak ładnie tutaj im tutaj zapowiedział i zastanawiam się, jak długo persowie pozostaną cierpliwi na takie deklaracje. Aż do momentu gdy nie pęknie sprężyna. No i wtedy e, zobaczymy jakieś efekty fizyczne. I tyle. A jakby się to nie miało e, rozegrać, to dobrą inwestycją jest ropa naftowa. No tak, tak. I, i olej do pieczenia. Też. Także tutaj energia generalnie jest na fali wzrostowej z różnych powodów, a już ropa naftowa w szczególności, a zaraz w następstwie tego plan Putina z tym Nord Stream 2, no bo jak ropy nie ma, to gaz jest bardzo znaczy. poszukiwany do elektrowni. Zawsze surowce w energetyczne ciągną się do góry jeden, jeden za drugim. To jest prawidłowość rynkowa no ale w Europie w szczególności, bo mamy zieloną energię Niemcy pozamykali, to znaczy teraz zamykają elektrownie atomowe po wyłączeniu węgla no to, no to co im pozostaje, jak nie nadmuchają we wiatraki no to powiedz mi z czego wygenerują te, te, te No, no wiatraczkiem ciężko będzie y, naładować elektryczne samochody i ogrzewania w domu, raczej to się nie uda. Ja Ci podam ostatnie informacje z rynku energetycznego europejskiego. W styczniu cena gigawato godziny wartości o gazu ziemnego na giełdach wyniosła, bodajże tego rzędu, bo cytuję z pamięci, z około 600 zł. A dwa lata wcześniej to było 57 zł. Czyli to jest rząd wielkości. Ja wiem, że to jest awaryjna sytuacja, tam skokowy wzrost cen i tak dalej, ale no, to daje pojęcie, na temat... Yy, Skali wzrostu kosztów. Tak. Kilowatogodzina, innymi słowy, w cenie zakupu na europejskim wolnym rynku, ty, między operatorami, czyli na tym rynku spotowym w styczniu, jakbyś chciał kupić energię w postaci gazu ziemnego, to trzeba było zapłacić 50-60 groszy. Kilowatogodzina. Tak. wiesz ile płacisz na rachunku energii elektrycznej rzędu złotówki z kawałkiem, no to masz skalę wielkości tu mówimy o dużych zakupach hurtowych nie? w terawattogodzinach się tam za zawiera kontrakty więc e, do klienta indywidualnego to trzeba pomnożyć razy dwa albo trzy czyli by to znaczyło, że kilowatogodzina u klienta indywidualnego przy utrzymaniu takiego ta, ta, ta, takich warunków gospodarczych musiałaby w Polsce kosztować 3 złote, co najmniej, żeby w ogóle PGNiG mógł funkcjonować. Podróż przed nami tak naprawdę jeszcze. I to słabo oczywiście, bo to był tak chwilowy taki pik, to zeszło w dół, bo są interwencyjne zakupy tam se, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie e, oni re, kasują swoje kontrakty długoterminowe na przykład w Japonii, tam w ry innych rynkach azjatyckich, bo im się o wiele bardziej opłaca, 4-5 razy bardziej im się opłaca sprzedawać gaz skroplony w Europie. Dzięki temu sztucznie wygenerowanemu kryzysowi, ale e, trend drożający energii jest zauważalny, więc nie będzie to dziesięciokrotnie droższe niż dwa lata temu, ale już pięciokrotnie jest absolutnie realne i da się utrzymać. Jak to mówią e, ci specjaliści od tak zwanej zielonej energii, to jest sustainable. Czyli, że da się utrzymać taki poziom cen horrendalny, no i wyciągnij sam sobie wnioski, co z tego wyniknie dla naszej gospodarki i dla Twojej osobistej kieszeni, kiedy energia będzie trwale taka droga. Weźmy pod uwagę produkcję spożywczą, która w bardzo dużej części opiera się na obróbce termicznej. No, włos mi staje na głowie, powiem Ci generalnie, bo do, to tam tej dawna, no to ile kosztowała e, megawattogodzina, ile tam, 200 zł. Ja no. pamiętam y, kwestie gazu. 170 zł, 200 zł za megawattogodzinę. Tak, a w gazie to było złoty 20 za metr sześcienny. Teraz jest 2,60, 5, 6, 7, 8 do 800% podwyżki dla niektórych. Dla małych firm produkcji spożywczej to jest gwóźdź do trumny. Także już w pierwszym kwartale będzie widać wyrejestrowanie dużej ilości firm, niewielkich, rodzinnych, małych. I to się przełoży też na kolejny czynnik inflacyjny. Wiesz, po czym ja wiem, że energia będzie droższa? W sensie takim, tych, tych towarów spożywczych wiem po tym, że mm, te duże sieci, w szczególności Biedronka i tam inne, tam, które mają te piekarenki, zrezygnowały z, z początkiem roku z prowadzenia akcji promocyjnych. Podnieśli ceny o, o 25% i nie realizują promocji. Dlaczego? Bo nie ma po co. Jak chcą jeść, to muszą i tak przyjść, bo nigdzie taniej nie ma. Koniec tak. dyskusji. Tak. Tutaj mamy, mamy rozpoczęte procesy, które są niestety długotrwałe, bo ten trend będzie się utrzymywał w związku z sytuacją i polityczną, i militarną oraz perspektywami dla, dla tych wszystkich wydarzeń, o których tutaj mówimy przetrwają jak zwykle najsilniejsi, którzy sobie to poradzą, wliczą w cenę, a no klienci jeżeli będą musieli kupić, to po prostu kupią. Tu się znowu kłaniają w pierwsze lekcje, tym razem z mikroekonomii, elastyczność popytu i potaży. Można sobie to będzie zaobserwować. Na ile elastyczny jest popyt na podstawowe produkty spożywcze typu chleb, masło, produkty komplementarne, z masła się przejdzie na margarynę i tak dalej. Wszystkie te zjawiska będą bardzo, bardzo widoczne. Ja, ja nie, no, oczywiście nie chciałbym, żebyś to traktował jako poradę, ale um, y, y, zakup palety y, mąki nie jest złym y, pomysłem. Niekoniecznie dlatego, że Wystąpi jej braki, tylko dlatego, że na pewno będzie droższa. A po drugie, może warto zacząć w sensie ekonomii i gospodarstwa domowego myśleć o wypieku własnego pieczywa. Tak, to się ten proces napędza i wielu moich znajomych trenuje właśnie technologie piekarnicze chleba powszedniego. Co się nie? Skutkiem. Taka moda jest od początku tego roku. Jakoś tak wszyscy dostali pierdolce na temat piekarnika. Tak, albo stawiają pieca, albo kupują różne takie urządzenia właśnie piekarnicze. Ale zwróćcie uwagę, że myśmy o tym mówili pół roku temu. Jakoś tak dziw trafę. My mówimy o takich rzeczach nie bez przyczyny, bo, bo z, z naszej perspektywy tak to widać, bo ten horyzont jest troszkę inaczej położony niż informacje dopływające z mediów głównego nurtu. W związku z tym też widzimy nieco inaczej i te wnioski też są inne. Także jeżeli państwo mają ochotę po, posłuchać sobie tych wypowiedzi sprzed wielu miesięcy, to ja polecam. Być może one teraz zabrzmią inaczej, ale na YouTubie tam jest sztywne datowanie, więc nie mam możliwości podrobienia tego. Przynajmniej z naszego punktu widzenia, bo nie, nie trzeba robić takich rzeczy. To dobrze, że, że to tam jest. No widzisz, że tak naprawdę szok dopiero się rozkręca, zaczyna. Poznasz siłę swoich pieniędzy. I tu widzę, że to uderzenie głównie przyjdzie w tych towarach pierwszej potrzeby, najbardziej ostre. Tych codziennie konsumowanych, czyli tych nośnikach energii i tych te, towarów, że tak powiem, spożywczych nie, najbardziej niezbędnych. Dlatego y, y, myślę, że ten, ten pomysł z piekarnikami to nie jest głupi. No bo jeżeli brać pod uwagę prawdziwą wycenę, to chleb po 40 zł byłby uzasadniony. Inną sprawą jest, czy piekarze podniosą do tego poziomu. Wydaje mi się, że nie ze względów psychologicznych. Zrezygnują z części marży po prostu lub zmienią techniki sprzedaży czy, czy jakiś marketing. Zredukują koszty. Tak to zwykle jest, bo istnieje szczególnie w Polsce takie dosyć podejście z szacunkiem do chleba, że on nie może być niedostępny cenowo. To, to by była jakaś zupełnie szokująca historia. Natomiast będzie pogorszenie walorów i tak dalej, mąka będzie gorsza i będzie poszukiwanie oszczędności pośród różnych innych czynników kosztowych, a to płac personelu, a to ilości zatrudnionych. No, ludzie będą sobie próbować radzić na wszystkie strony. Ja już to czuję, tak mi, tak w sensie obserwatora życia codziennego, a także trendów giełdowych, to chyba się nie mylę. Taki będzie, będzie chleba naszego powszedniego, racz nam dać panie, żeby nie był za drogi. I to chyba z nami... I żeby po... nie był zbyt klajstrowaty, bo ja się spodziewam takich procesów oszczędnościowych. Dobrze wypieczony chleb... Po prostu musi być znacząco dłużej w piekarniku. Tak. To znaczy dłużej musi. pobierać energię. Musi dłużej płacić frycowe naszemu lubieńcowi Władimirowi Władimirowiczowi. No nie, nie da się nie jak tego obejść, no No chyba, że zbudujesz sobie piecyk na drewnianko, wiesz. No i właśnie, ja tutaj upatruję możliwości, dlatego że Polska jest póki co dosyć zalesiona i pozyskiwanie drewna opałowego tutaj jest relatywnie łatwe i w wielu regionach dostępne. Jak masz możliwość dostawienia takiego komina, wiesz, do pieca chlebowego gdzieś tam w kuchni albo gdzieś tam, no nie wiem gdzie, bo to musimy, mieć, wiesz, osobny komin, nie? To, to jak, jeżeli masz taki ciąg kominowy zaprojektowany, to go wykorzystasz, a jeżeli nie, no to musisz postawić nowy komin do tego. I to jak taka możliwość pieca istnieje, to zachęcam, a już na, super rozwiązanie, najlepsze, którego nikt nie ma, w żadnych z tych nowych, pięknych domów, to jest pies chlebowy, Taki dwustronny, że masz z jednej strony od kuchni masz piec chlebowy, to tam się te, te jest piekarnik, jest to, to, to, to, to, to główne wejście, gdzie wkładasz chleb, albo pizzę, albo, co tam do, albo ciasto do pieczenia, nie? I, I tam jeszcze na górze jest tak zwana duchówka, gdzie to w cieple się przechowuje, może być się na, na wolnym gorącu się będzie tam pichciło ileś tam godzin. A po drugiej stronie tego samego, tej samej konstrukcji. Jest, na no piękne palenisko, wiesz, przeszklone, które no to jest tak zwany kominek. No. To są drogie rzeczy. No ale takie, to właśnie takie i, i przy tym centralnym wyciągu kominowym, wiesz, chałupie, to jest ideał, którego nikt nie ma, ale który by po prostu dał Ci pełną swobodę i niezależność, bo możesz zagotujesz, zagrzejesz, opalisz i będziesz miał jeszcze widowisko, bo się ładnie pali i ogień widać przez te ruszta, tak? A przy po, tych piecach po, kiedyś nie? jeszcze były legowiska na wierzchu, tak, ale tam put... się rzucało jakieś derki, i kapoty i tam wszystkie dzieci się ładowały i tak, sobie cała rodzinka. Ale mi chodzi o użytek, po drugiej stronie masz piec chlebowy i możesz sobie... Cokolwiek. W... Pizzę, chleb, wiesz, no cokolwiek tam nie potrzebujesz, to sobie tutaj upieszesz, tak? I masz ciepło w chałupie i upieczone i masz piękny widok. No bo od drugiej strony, jak otworzysz ten szyber, no to po prostu widzisz palenisko i się jara, no. no. Tak, to są piękne rzeczy. Piękne to są wyroby rzemieślnicze. Polecam też takie sprawy. No wiadomo, że trzeba dom przygotować do, do takich instalacji. Najlepiej go zaprojektować od razu, ewentualnie nabyć starszy dom sobie w, w jakimś dyskretnym, ustronnym miejscu. To, to, to, teraz bym coś takiego chciał mieć, <śmiech> to mój niedościgniony ideał <śmiech> luksusu to jest właśnie pies chlebowy, a z drugiej strony Kominek, tak zwany typowy kominek z dużym wkładem, takim wiesz, przeszklonym, z żeliwa, tak, porządne. Ale są, są takie piece, które kuchenne właśnie na drewno, które mają drzwiczki frontowe y, przeszklone i piekarnik zaraz obok. Także to jest tak, ciąg kominowy ja... poprowadzony, że da się ten chleb piec jest sporo stron internetowych, gdzie jest miłośnicy koza. tego gotowania, pieczenia po staremu przekazują swoje i przepisy, i technologie, jak to się robi. Żeliwne też są i nawet jest koza taka jedna, miniaturowa, która ma taki piekarnik, a, a powiem Ci, że to odkryłem, znaczy mi to Google odkrył, po naszej ostatniej rozmowie zaczął mi posiewać te reklamy, no. I... Dzięki temu postudiowałem temat, bo pojawiło się sto reklam. Z tego zasięgu, to z tego właśnie pytanie, jak oni to robią, nie? To, to powiem Ci, że słuchają tych rozmów. No bo sztuczna, sztuczna, analizują, tak. sztuczna inteligencja wytypowała, że temu pacjentowi damy te reklamy i powiem Ci, że to mnie zainteresowało. No serio. Postudiowałem te kozy, różne inne, pożyczyłem kominki te przenośne, takie na stałe i to powiem Ci, że oko mi zbielało, bo sobie myślę, kurde, jakbym miał coś takiego, to byłbym już szczęśliwy. To, y jeżeli byś się zagłębił w temat właśnie rzemieślniczy, to duże obiekty w wiekach dawniejszych miały przepiękne piece. Można na przykład taki piec zobaczyć w zamku w Książu. Olbrzymi, wielopalnikowy i tak dalej. To są konstrukcje No, tych rzemiosła z duńska, tak się to rzemiosło nazywa, gdzie praktycznie się całą dobę gdzieś coś tam paliło, jakiś czajnik stał, odegrzał I... To, to jest takie piękne z wieków ubiegłych, że można było w zgodzie z przyrodą, bez, bez Putina, bez Brukseli, bez opłat emisyjnych i żadnych innych piec, gotować, e, e, smażyć i, i, i dobrze się żywić tym, jeżeli ktoś miał na to pieniądz, wiadomo. No ale teraz się już zgaszę, bo to są ostatnie minuty, żeby to zrobić. Dlaczego? bo nie dalej, jak w przyszłym roku przewiduje powszechny przymus Polski niecentralnej, nie regionalnej, w poszczególnych województwach wprowadzą zakaz palenia tak zwanym paliwem stałym. Istnieje o. takie ryzyko niestety. No jest bardzo realne, bo istnieje poważne lobby, które na to naciska, yy, oczywiście ekologiczne jak najbardziej. Kopciuchy trzeba wyeliminować, nie wolno palić węglem, drewnem, bo to wszystko śmierdzi i to nie jest trend tylko polski, ale europejski, bo już to zrobili nawet we Francji. Od lipca tego roku nie będzie wolno palić we Francji, a tam jest sporo różnych zameczków i posiadłości wiejskich. Francuzi są z tego znani, bo to jest duże państwo rolne, rolnicze z dużą ag agrokulturą i co? I okazuje się, że nie wolno będzie palić u nich już nie tylko drewnem na wsi, ale nawet yy, ropą, czyli tym, jak się nazywa mazut i, ten, i olej opałowym. I olejem To są dwie kategorie. Oni tam mają dwa terminy, na to już nawet nie chcę przypominać, bo to taka dziwna, egzotyczna nazwa jest, ale sprowadza się do tego, że czyste paliwo z ropy naftowej no, będzie po prostu zakazane. No czyli czym będzie wolno palić? Można ogrzewać energią elektryczną i gazem ziemnym, którego nie ma. No to bardzo ekologiczne, nie? Także widać, że pewne procesy zmierzają do absurdu jak najbardziej, który w taki czy inny sposób będzie musiał być rozwiązany, bo nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. A w czasach kryzysu jak mawiał Szwajk. A w czasach kryzysu hmm, wcześniej czy później y, poziom tych y, animozji i konfliktów tak narośnie, że jednak ta sprężyna będzie musiała pęknąć w którejś stronie. Wyrychtowanie sobie pieca takiego alternatywnego, cichego, ukrytego na jakieś normalne paliwo y, no, jest bardzo rozsądnym posunięciem. Tak bym powiedział y, ekologicznie. Myślę, że w Polsce to y, troszkę inaczej my do tego podchodzimy, bo jak y, już wróbelki ćwierkają i biewiórki donoszą, y, tam gdzie ktoś y, ma jeszcze kocioł tak zwany wszystkożerny, y, również y, znikną problem śmieci. I w tych zakładach przemysłowych, szczególnie gdzieś pod lasem, to są zakłady produkcji spożywczej, y, te nadmiary śmieci jakoś znikają bez śladu. Jak, jak mawiają niektórzy, jak się dzieli paliwo stałe do kotłów tych wszystkożernych. Na paliwo palne w dzień i palne w nocy. Także widać, że to jednak na społeczeństwie robi wrażenie, zarówno cena gazu, jak i prądu, jak i oleju opałowego. I niestety pewne obszary ekologiczne no, wrócą do początku. No ale ja nie chcę się specjalnie tutaj straszyć, tylko powiem, że po pierwsze ustawowo jesteś już zobligowany zgodnie z ustawą o ochronie środowiska i czegoś tam nie, nie, nie wiem dokładnie czego, ale to oni to ładnie zawsze nazywają zadeklarować się jakie jest źródło ogrzewania Trzeba to wszystko wyspecyfikować, ile kilowatów tam nominalnie, ile tam może się być podłączone, jak się to ogrzewa i tak dalej, jakie masz możliwości. I taką deklarację trzeba złożyć w, w gminie. Musisz to zadeklarować. A jak już będziesz zadekretowany, zadeklarowany, no to wtedy no to rodzi oczywiście obowiązki sprawdzające, no bo jak już zadeklarowałeś, to przecież urząd ma prawo zweryfikować, czy to jest prawda, czy nie. No no, no i od tego się zaczyna, od, od, tej, <conferencje> od tej operacji bazodanowej stworzenia centralnej bazy, danej, bazy danych kotłów ogrzewających Polskę będzie później egzekwowanie, że tak powiem, nadzoru i kar administracyjnych za zanieczyszczanie środowiska. No, bo w niektórych gminach będzie zakaz użytkowania palenisk na paliwo stałe, na przykład ze względu na zagrożenie smogiem i tak dalej, i tak dalej. A kto to będzie na no To już programy pilotażowe działają. W tych dużych miastach polskich gdzie latają drony, które mają przyrządowanie, rozpoznawanie graficzne i wiedzą razem z GPS-em tam wiedzą, gdzie co kopci, śmierdzi itd. i tak dalej. Robią sobie automatycznie taką mapę, gdzie ktoś ma coś kopcącego, śmierdzącego. Do tego są czujniki różnych substancji toksycznych więc jeżeli czujnik optyczny coś tam stwierdzi to dron podlatuje i dokonuje pomiaru na przykład dioksyn albo e, dwutlenku azotu Były zawieszone PM10, to, to PM10. Te czujniki są ten sprzęt jest automatycznie działający i on też fotografuje w podczerwieni także jeżeli ktoś pali w nocy no to, to niewiele zmienia no Zgadza się. Ja oczywiście nie pochwalam tego typu zwyczajów, bo, bo wiadomo jest to fatalne zjawisko i wszyscy cierpimy z tego powodu różnych takich właśnie incydentów spalania odpadów, takich czy innych. Niemniej jednak mówię o tym, że to narasta i takie nastroje społeczne też bardzo zbuntowane i bardzo wrogie tym wszystkim zjawiskom, ponieważ ludzie zainwestowali mnóstwo pieniędzy w różne tam ekogroszki i inne tego typu piece z podajnikiem szczególnie w terenach podmiejskich. Teraz się okazuje, że to paliwo jest coraz droższe, jeszcze często niedostępne no i w związku z tym praktycznie techniczne możliwości zaczynają się kończyć. No a teraz będzie jeszcze kolejna fala informatyzacji i technologizacji w postaci policjanta w powietrzu, który to wszystko zarchiwizuje i pomierzy sam. No bo to jest testowane przecież nie dla zabawy, tylko na poważnie, a działa. Więc tylko ci mówię, jakie są trendy. Za dwa, trzy lata będzie policja powietrzna po prostu to mierzyła i nakładała mandaty, no i tyle. I to, że paliwo będzie pięć razy droższe niż dwa lata temu, to wcale tego nie zmieni, tylko to po prostu przyspieszy. Tak, trendy, trendy są mi znane, więc tutaj nie jest to dla mnie żadne zdziwienie, bo, bo przecież te ankiety, które obejmują także i kominki, i trzony kuchenne, i różne inne urządzenia, czy to panele fotowoltaiczne, wszystko praktycznie co jest związane z dostarczaniem energii do domu, to było tego roku trenowane, w, w ostatnich właściwie miesiącach. I takie są trendy światowe i widać, że niełatwo będzie to zmienić. Chyba, że nastąpią jakieś tam zawirowania, czy to społeczne, czy to gospodarcze, które, tak jak kryzys lat dwudziestych ubiegłego stulecia, także Wtedy już wszystko jedno będzie każdemu, byle tylko miał ciepło i byle by tylko mógł się najeść. Tego też można się spodziewać, gdyby jakieś procesy tutaj wojenno-destrukcyjne nastąpiły. Nie przewiduję tego w najbliższym czasie, ani w tych okolicznościach. Natomiast jeżeli rzeczywiście kwestie Bliskiego Wschodu się rozsypią, no to wtedy ratuj się kto może. Ja nie przewiduję wariantu całkiem procentowo pesymistycznego, ale jeżeli chodzi o trend duszenia na podstawowych produktach, surowcach niezbędnych do przetrwania, no to jest on niezaprzeczalny i tu ja zalecałbym taktykę partyzancką w takim rozsądnym wymiarze po prostu tak, żeby być po bezpiecznej stronie na zasadzie dzielnego wojaka szwejka, który zawsze był syty, najedzony i zadowolony, nigdy niczego nie widział i nie rozumiał. I nie narobił się. No, bo nie zdążył przeczytać odezwy tego dekretu i nie, tej nowej ustawy na 700 stronach i tak dalej, bo po prostu nie miał czasu na te pierdoły. No. Wiedział, dokąd to zmierza i od zawczasu się do tego przygotował. Tyle. Moich porad na dzień dzisiejszy i chyba wystarczy. Myślę, że wystarczy wybiły dwie godziny. Tak? Chyba coś koło. No i czas nacisnąć na czerwony guzik, tak? Tak. Mamy nadzieję na spotkanie z Państwem za dwa tygodnie. Nie braknie nam materiału <grym> w wydarzeń. Także y, póki nam to wszystko działa i tak dalej, dzisiaj żeśmy naprawdę y, wychwalili prasę izraelską. Punktów żeśmy nabili. Nic nam nie czasnęło, nic nam nie wygasło, nie przerwało. Ja to Cię przepraszam. Prawie... No? To poprawnie politycznie wyszło, tak? Bardzo poprawnie politycznie wyszło. Używaliśmy dużo uprzejmych wyrazów. Y, I pochwaliliśmy parę osób za ich y, różne walory dyplomatyczne. Ja, a widzisz, to jednak trzeba się uczyć pokory w życiu. Tak, bo jakbyśmy na bluzgali, no to by nam na pewno coś pierdyknęło. Coś by się ale, zepsuło. Coś by się zepsuło, ale tak to nie. Także, a, a taka ja, pro... Tej daty za dwa tygodnie, to podam ci taką, poddam taką myśl nie, strategiczną, historyczną za tydzień będzie. 22.02.2022. Takiej daty w ciągu najbliższych 500 latach nie będzie. 22.02.2022. No ja Cię grądzę. To spoglądam na kalendarz rzeczywiście. Do no, to numerolodzy dostają fiksacji. I, I powiem krótko. Pierdolca dostają turbo. <głos> że to będzie taka przemiana, wie pan, zmiana, epok i świat teraz pomknie w zupełnie inną stronę. Ja tam nie wiem, ja tam nie wiem w którą stronę pomknie, ale sądząc po tej ładnej, estetycznie dacie, to coś na pewno się wydarzy. To tyle ci powiem, tak oczywiście nie przymuszając się do pracy nad w nadgodzinach, no bo jakbym śmiał, ale gdybyś tak nagle poczuł taki wie, zew natury, że musisz ze mną się spotkać w wirtualu, żeby coś omówić, to powiem ci, że... Ta, to... Za tydzień powiadasz, tak? Kto wie? Tak. Myślę, to... że będziemy w kontakcie mailowym w najbliższych dniach, bo kto wie, jak to się wyeskaluje? Kto, żeby... kto wie? Żeby uczcić wszystkich numerologów, którzy ślęczą, wiesz, nad tymi kartami tarota, wiesz, przez tyleś tyle dziesiątków, tysięcy godzin i lat. No. Nie liczę godzin i lat. No, notabene, wracając do kart, bo dzisiaj tak się jakoś nie możemy nagadać. Są takie karty Illuminati, tak to się nazywa, które no. w bardzo zgrabny sposób ujmują wydarzenia. One powstały bodajże coś koło roku 1985, o ile się nie mylę. Tak. I one bardzo ładnie pokazują zdarzenia y, przyszłe. Dziwnym trafem y, zaistniały w dosłowny i graficznie identyczny sposób. No i ma swoje miejsce tam na przykład Pan Naczelnik Donald też tam znalazł swoje miejsce. Mama. I, i, I na przykład, no, wielka katastrofa koronawirusa. Tam były takie jakieś zarazki na tych, pojawiły Kwarantanny, się. Kwarantanny, szczepionki. Tak, maski były. Wszystko to tam jest. Wszystko to tam Ja, ci, ja nie, nie powiem Ci, że to jest teoria spiskowa. Absolutnie. Ja, ja w to nie wierzę. Proszę Pana, to to na pewno jest, są jakieś cykliści albo masoni. Od razu z tym nie wierzę, to, to takie było powiedzenie. Kto tam? Harcerze. Nie wierzę. Otwieraj hamie z omu, nigdy nie kłamie. No, tak Już nie wiem, czy nie przekroczymy zaraz granicy nie tylko czasu, ale i przyzwoitości. No, Dobrze, my starsi. A jednak raz, raczej. Starsi Zaczynam ludzie się... idą lulu. Tak, tak. Dobranoc. Dziękujemy. Dobranoc Państwu. I do widzenia ogólnie. Gdzie to się zamyka? Nie wiem.